A, może powiedzieć, nagrałeś to jeszcze? Nagrałeś to? Mhm. Jeszcze raz jakieś inaczej? Ale w innej wersji? W innej wersji. Gawał, na... nagrałeś to? N nagrałeś to? Mogę jako kaczor powiedzieć. Możesz. Tak jeszcze nie umiem mówić. Ja mówię, tylko umiem dźwięk kaczora. Umiem dźwięk kaczora, Mogę ale... To poszczę, no, Zajebisty fotel, kurde. Naprawdę. W warto było, żeby usiąść w tym fotelu. Podoba mi się, vintage pełną gębą jest. Tak, przez to jest epokowe mieszkanie. Ach, A, zielona herbata. Kost... Jaka? Zielona herbata. Zajebiście. No dobra, słuchaj... Nagrałeś ja ci... to? Taki wstęp. Ja, ja Cię zawsze wymieniam. Wśród, jak ktoś mnie pytał o początki stand-upu, czy jak ktoś się tam tego, to zawsze hmm. Cię wymieniam. Obok czarka Jurkiewicza i tam jeszcze kilku osób, że że zaczynam <taki> jeszcze kilka. Ja myślę, że było więcej niż tam, niż my. Ja tak. My tak, ja, ja wiem. No dokończ, bo. No nie, nie, no że w sensie, że tak, że jako... No w Warszawie byliście na pewno pierwsi, albo wśród pierwszych, myślę. No że kto był, ktoś jeszcze inny, kto próbował robić wówczas to... W Warszawie Pewnie... nie wiem, w Warszawie nie wiem. Wydaje yy, mi się, że jakoś mniej więcej w tym samym czasie, tylko w innym miejscu, gdzieś w mieście Kasper Uciński zaczął coś robić. I, I nie wiem, no i też można mówić, że tam jacyś satyrycy robili jakiś tam stand-up wcześniej. Jasne. Jakiś tam ten, więc... Yy... No w Warszawie można powiedzieć, że my robiliśmy nie, nie kojarzę w tym momencie jakichś osób, które y, jakby napierały tak mocno jak my w tym okresie. No tak, Więc... chodziło mi o taki organiczny ruch z, z ulicy, mocno taki, taki grassroots, że że się tego Podziemie totalne. Powiedz coś o ty o swoim pierwszym występie takim stand-upowym. To było w w Lorelei czy nie, coś nie. takiego, nie? Nie, to mój Wcześniej pierwszy się. występ e, to był e, w Pabie Bednarska. A, nie, na Kłopoty a, Bednarska, a, na ulicy a, Bednarskiej, tam przy niedaleko Szkoły Muzycznej i Radia Campus, bo ja pracowałem w nieruchomościach w ogóle przez rok, bo myślałem, że trzeba po prostu... myślałem e, że je, trzeba w nieruchomościach, Nie, myślałem, że po prostu, żeby, e, że trzeba zagłuszać swoje marzenia i pragnienia, a, to, tak, to rozumiesz, no tak, to, to tak, było właśnie nieruchomości... No tak to jest, było... żeby odnieść sukces trzeba się dopasować. Tak, trzeba dopasować mhm. się i, i żeby wszyscy w koło mówić, dobrze, dobrą drogą idziesz. E, no, więc e, jeden klient, którego trafiłem gdzieś w Aninie czy gdzieś, i ja mu powiedziałem, że o, ja chciałbym taki, coś takiej, takiej stand takie coś, wyjść na scenę, pogadać, coś śmiesznie. I on mówi, ty, no, bo ja mam taką knajpę na Bednarskiej, to byś tam zrobimy, sobotę ci dam, nie? I mówi, tak, no dobra, no to zagadałem do Czarka i chyba jeszcze ten Marcin Stręk, nie wiem, czy on był z nami mhm. wtedy, doszedł do nas, um, no i dobra, umówiliśmy termin. Chyba jeszcze nie był Marcina Stręka, był tylko Czarek chyba. Ehm, no i umówiliśmy termin na jakąś tam sobotę. Był full ludzi, w ogóle totalnie niezainteresowanych tym. E, dużo alkoholu się lało i, i scena była w rogu. Mikrofon był bardzo, na bardzo krótkim kablu. Kabel był puszczony po suficie, żeby ludzie mogli chodzić. Aha. <laughs> Więc to było totalnie... A, ciekawe rozwiązanie takiego. Tak, no trzymałeś mikrofon jakby z góry, tak jakby na... No, Szkoda, let's get, że... no, let's get ready to rumble po prostu. No. No tak. Szkoda, że nie na takiej szynie, że mogłeś sobie pociągnąć dalej albo coś. Nie, nie. I pamiętam, że oparłem się tak ręką, tak jakby się opierasz o jakąś taką framugę i yy, czułem, że po prostu z podpachy pachy to mam po prostu festiwal potu. I <głos> jak na maksa byłem tak zdenerwowany, ludzie się mnie pytali, czy jakieś narkotyki brałem, bo ledwo zostałem na nogach ze stresu. Mhm. Miałem taki, taką dużą dawkę stresu, że jak to wyjdzie. No bo tak, musieliśmy wyjść. Nie mieliśmy pojęcia w ogóle o tym, o jak sobie radzić z widownią. Tam ci w ogóle gadali wszyscy. Wszyscy gadali, nie wiem, piwo się lało, mieli nas gdzieś. No ale my tam w końcu mieliśmy taką energię, że okej, okay, musimy to zrobić, po prostu musimy. Więc zaczęliśmy gadać do nich. Ej, słuchajcie, to teraz będzie stand-up. I zaczęliśmy gadać jakiś materiał, który okazało się, że był totalnie słaby. No i prawie umarłem tego wieczoru, w sensie i pozytywnie, i negatywnie. Aha. No, nie no, wiem, jakieś no, no, pięć minut byłem, czy dziesięć, taj. nie wiem No właśnie, ale to jak wpłynęło to, to na dalszy ciąg twoje, twojego występowania W sensie, że czułeś, czułeś się dobrze, czy źle potem, czy po prostu stwierdzenie, no trzeba jeszcze raz spróbować Nie, chyba było, y, najgorsze było tuż przed, tuż przed wyjściem na scenę Bo, no bo nie wiesz, masz jakieś coś napisane na kartce, co w twojej głowie jest super, mega, turbo śmieszne a totalnie nie było i po prostu mówisz to ludziom, oni się patrzą, potem jest koniec no i koniec no i wyszedłem z tego klubu i tam idziemy właśnie ekipą jakąś tam pod górkę do krakowskiego przedmieścia i tak mówimy, nie no trzeba to powtórzyć jakby to, to nie było sukcesu, ale trzeba to powtórzyć jakaś taka dziwna energia wjechała, że chcę tego więcej. No, no właśnie, coś odczułeś w trakcie tego występu, nie było to, że super śmiech, czy super reakcja ale... Nie wiem co to było Coś cię ciągnęło dalej do tego? No wiesz, to tylko powiem ci, że właśnie tego, co zapytałeś, coś odczułem. Ja nic nie pamiętam z tego występu. Tak. Nic nie pamiętam. Po prostu wiem, że był początek i koniec, i coś w środku. Mhm. I to w środku, to ja nie pamiętam, co to było. Nie mam nagrania, nie mam nic. Ale masz emocjonalne wspomnienie, miałeś, tak? Czy... No, bardzo, nie... To było bardzo fizyczne, bo w sensie takim, że te uczucia, takie emocje, duż, bardzo duże emocje poszły tak w ciało, że naprawdę się słaniałem na nogach. Ja stałem pod ścianą, tak. oczy mi się rozjeżdżały i ja się słaniałem na nogach. Nie wiem, czy to to, czy po prostu dużo narkotyków, rzeczywiście. Nie, że. Bo, tutaj, bo za mało zjadłeś, tak? Za plan. mało zjadłem. Nie, no ja jadłem dobrze, ale <laughs> najwyraźniej tak działa po prostu stres, taki tak. bardzo duży. Tak, bo ten puszcza, tak. No, tak. Tak, tak. No dobra, ale to co, co cię przyciągnęło do tego, do tego momentu? Tak? Jak, to się, jak się zainteresowałeś komedią czy stand-upem? Od, od małego miałeś już to, czy takie ciągoty, czy to, jak to się stało? No to wiesz, co, to tak jak ja się śmiałem, że kiedyś słyszałem w jakimś e, w amerykańskim czy podcaście, czy w jakimś wywiadzie z jakimś komikiem, że on mówi, że on był zawsze śmieszny przy obiedzie. Mhm. Ja dokładnie tak było u mnie, w sensie takim, tak. że ja byłem właśnie przy obiadach, jakby Aha. miałem widownię, bo jak no. gdzieś tam, no w gruncie rzeczy, jak jesteś dzieckiem, to często masz widownię, nie wiem, rodziców, braci i sióstr. No i, i po prostu tam się wygupiałem, wszyscy się zalewali, a ja nie miałem żadnego materiału, po prostu wygupiałem się Impro Tak, imprototalne, bo wtedy nie pisałem jakby materiału na, na obiady rodzinne. No i tak jakoś czułem, że mogę to robić To jest tak, że masz przeczucie, że może ci się to udać Żeby wyjść na scenę Żeby być sobą i żeby to było zabawne dla innych To jest takie przeczucie Nie, nie miałem czegoś takiego, że Nie wiem, ktoś mnie na scenę Musiałem kogoś zastąpić Nagle i się okazało, że jestem super Nie, nie, nie, to długi proces Zanim w ogóle zobaczyłem, że mogę Tak. No właśnie, no ale a w którym momencie Kiedy był ten przełom, że zrozum znaczy zrozumiałeś Że w ogóle coś takiego istnieje, czy że warto spróbować, w sensie co się pchnęło w kierunku stand-upu akurat, nie? No bo mogłeś starać się być w radiu albo w telewizji, nie wiem, coś innego robić, tak? to było, to aktorem chodzi, zostać. To było chyba to, było chyba, wróć. to no. chyba chodzi o to, że po prostu stand-up jest taką najczystszą formą, jeśli chodzi o rozśmieszanie ludzi ze, z jakiegoś miejsca, w sensie mhm. ze sceny. No jest to Jedna osoba rozśmiesza i to jest to naj, najprościej, najszybciej docierało do tego, co ja bym chciał robić. Ale tak naprawdę, czy bym to robił skutecznie, czy chciałbym to kontynuować, to musiałem się upewnić jakby sam ze sobą i, i to, są, to były takie żarty na początku, które gdzieś tam udało się stworzyć i one mi pokazały, ok, mam jakiś odbiór, ludzie piszą, że o fajny żart, to mówię, ok, jak taki jeden żart udało mi się napisać, to może napisać mhm. ja taki więcej. Ludzie piszą? Gdzie ludzie pisali? Ludzie mi pisali... Jeden z takich pierwszych żartów, takich, który zobaczyłem, ok, ja mogę coś, mogę coś z tym zrobić, to było... On, on poszedł w Comedy Central pierwszym, prezentuje, no tak. ale on był grany wcześniej, długo, tak? Ja był z dwa lata wcześniej grany. I to był żart o telewizorze Funaj, że tam y, i o... o tym, taki nie, jak, hotelowy, co byliście. Hotelowy, tak? tak, tak, tak. I ludzie mi pisali, że teraz piszą... Teraz jak się wkurzą, to mówią, o kurwa, rzep. Nie? jakby, że to jest i takie ten I że to jakoś wpłynęło na tych ludzi to mi pokazało, okej, okay, okay, napisałem taki jeden żart Może to w 5 lat, ale może można napisać taki więcej po prostu Telewi Masz więcej do żartów o telewizorach w Czy o innych markach Nie, chodzi o to, że po prostu chodzi o to, że Fajny żart, <grym> um, gdzieś tam strukturalnie fajny yy, Gdzieś tam jakiś odzew jest Ktoś tam się odzywa w sprawie tego żartu Mówi, czy może pożyczyć yy, <grym> i, nie, Ale wiesz co chodzi, że napisałeś coś Co wydaje się być jakimś powiedzmy kawałkiem yy, Bardziej sztuki niż tylko Jakiegoś takiego fartu bardziej tak, mi to chodziło. Rozumiem. Tak, że, że, że to było, coś intencjonalnie zrobiłeś i, i, i to się jakoś sprawdza. Tak? No. Jakoś widziałeś jakiś y, komików na YouTubie, czy coś. Ten... Powiedz, że Diego Murfiego i Karola Samensie tak jak, tak jak wszyscy mówią. Wiesz, to i widziałem i wszystkim. Bardziej widziałem, y, niż Karola Samensie widziałem. Y, y, y, y, mam takie wspomnienie o Pablo Francisco, jak no, no, w 2009 no prawie, roku nie. kumpel przyszedł do mnie i mówił, zaraz padniesz, zaraz padniesz i puścił mi Pablo Francisco, 10-20 minut. No rzeczywiście to było śmieszne i tak, o kurczę, można takie coś robić, też fajnie. Um, tak naprawdę, to też mówiłem właśnie Grzegorzowi Halamie, że um, jak ja byłem, jak ja chodziłem do korporacji, pracowałem w korporacji i z takich polskich wykonawców. Ja zobaczyłem jego, jak on gada totalne głupoty tam gdzieś w harendzie. Szanowę, tak, tak mhm. on miał jakiś taki set stand-upowy w harendzie, tak? to był tam jakiś tam chabota czy coś takiego. I on gadał totalne głupoty. I ja mówię, okej, okay, dobra, jak można sobie wiesz, wymyślić życie w ten sposób, że to będzie kogoś obchodziło, mhm. to ten, no to, to w jakiś sposób też się nim zainspirowałem. Mhm. Ale a z amerykańskich to wcale się nie rałem nigdy za bardzo Eddie Murphy. Mhm. W sensie jego stand-upem wiadomo, tak. wiadomo, że filmy uwielbiałem Od, od afery bofingera, poprzez różne dziwne filmy, filmy z nim Które uwielbiam do tej pory no, Skrzypi ten vintage chair Nie no, krzesło skrzypi, ale mów, no, mów. A mogę mówić? Ta tak dobra. No mówię, jego stand-up zawsze Wydawał mi się taki Za, za dużo tam było charyzmy a za mało czasami jakiegoś takiego literackiego polotu u Marfiego. Aha, tak, tak. Um, że on był mega charyzmatyczny, jakby wiadomo. Ale też no, są komicy, którzy są i charyzmatyczni, i mają ciekawe rozkwiny, jak właśnie Prior, czy... Bardziej się Prior'em jarałem. Tak, Do tej tak. pory się jarałem, bo uważam, że jest geniuszem, jeśli chodzi o odgrywanie, o takie... Stand-upowe stand aktorstwo, by powiedział. Aha, wiesz, co no, tak. Jak on odgrywa w tym jednym secie, jak idzie e, jakiś tam na polowaniu na, na Jelenie, tak, idzie przez las nie, i zapomina strzelbę, to jest po prostu mistrzostwo. <laughs> tak. a, a kiedy go widziałeś pierwszy raz? Bo tak, Kogo? E, Richarda Priora, bo Późno. Nie, późno, bo, późno, tak, bo on, on nie on jest, on jest takim super znanym, który... u nas. Hmm? Tak, no? on nie jest takim. Właśnie bardziej wszyscy myślą, Murphy. E, no Robin Williams też tak. e, padał. E, takie no tak, bo to są takie rzeczy, co się pojawiły jakoś na YouTubie, ja nie wiem, czy, czy ogólnie, czy spolszczone i, i dlatego, dlatego wspominam o tym, bo sporo osób chyba to, to, to widziało jakoś. Ale co ty studiowałeś? ekonomii na Wydziale Nauk Komputerowych. Okej, okay, czyli, czyli nie bardzo, bardzo, by, bardzo zbliżone zbliżona bardzo, branża. Bardzo zbliżone. ja tak, totalnie tak. to olewałem, w sensie naprawdę mhm. to nie, ma się, nie ma się czym chwalić. Tak, no Wybrałeś na zasadzie, że coś, żeby coś studiować, tak? Tak, no. ale nie, to ja też byłem za granicą 10 miesięcy, wróciłem, akurat byłem właśnie w ostatniej klasie tam. Gdzie e, byłeś za granicą? E, w Kalifornii. Okay. I To było super, byłem na wymianie z takiej studenckiej, tylko że nikt za mnie tu nie przyjechał. <laughs> tak. I tam skończyłem jakby liceum, więc y, mogłem przeskoczyć tryb matury, więc nie pisałem polskie matury, Aha. tylko tamtą. E, przyjechałem z tamtą maturą e, i nostryfikowałem. tak zdałeś maturę, już teraz rozumiem. Nie, ja, ja, ja mówię, ja, ja bym upadł, <grym> jakbym miał zdawać, to był tak wielki stres, sam myśl o maturze, że ja, ja musiałem to jakoś to rozkminić, żeby tego nie robić, ale żeby móc pójść na studia, więc no, była nostryfikacja tej matury ja dostałem papiery gdzieś tak pod koniec lipca i wtedy miałem tylko dwie szkoły w Warszawie do wyboru. Mhm. I to była właśnie polsko-japońska E, szkoła i taka i koźluk tak zwany, koźluk, taki prywatna wyższa szkoła biznesu i administracji. Aha. I to był, to był mój ostatni wybór, a ja miałem coś takiego nie mogę marnować roku, nie mogę, oczywiście teraz totalnie no, to olał, olałbym to po prostu z uśmiechem na twarzy. Wtedy nie mogę zmarnować roku, bo przecież e, to mi się finansowo, kredytowo nie ułoży w przyszłości, i, i coś tam, nie? E, no tak. tak. I poszedłem do tej szkoły i powiem ci tak, bardzo ciężko się zżyna na przedmiotach z programowania na komputerze, to jest bardzo ciężko. Ale nieraz dostałem piątkę, bo dobrze ściągałem na nie wiem, jakieś programowanie, jakieś strasznie trudne, takie... Hmm. Ojej, dobra, nieważne. No ściągałem, a, co? Nie, no kumam, ale to w Stanach stanach byś nie mógł, już by cię wypierdolili. W Stanach jest... nie. No. Tego akurat pilnują. W Stanach ale... to w ogóle twój przyjaciel cię znienawidzi, jak wciągniesz od niego. Ja miałem taką sytuację, Możliwe, że... No. Siedziałem na, na czymś, co się nazywało, yy, muszę, muszę to powiedzieć, bo zawsze to mam uśmiech na ustach, jak to mówię. Precalculus. To jest yy, przedkalkulator, przedkalkulus i to jest po prostu tak. straszne. To jest po prostu masakra. To jest matematyka po angielsku. Dla mnie była jak po prostu bicie nunczakiem yy, innego nunczaka, który bije te, tego pierwszego. Po prostu to było coś bardzo <głos> <trak głos> dziwnego. No wiesz, no nawet ja pojechałem tam Ja wiem jak jest plus czy minus Ale jak jest kurczę ułamki Jakieś tam Jakieś wszystkie te matematyczne rzeczy kalkulus też są algorytmy czy coś, tak? Czy... Tak, no, ja nie miałem tak, że miałem to nie, było, to nie była najtrudniejsza klasa Była jeszcze tam kalkulus tam wiesz Ekstra, nie? Plus Ja miałem taki przedkalkulus Taki jakby niby no tak, prematma Ale to już było, ja myślałem, że to jest w ogóle niższy poziom Że w Stanach jest niższy poziom o dwa lata mniej więcej Główno, prawda, ja tam Matematyka była prowadzona przez takiego gościa, jakiegoś profesora czy doktora, jakąś tak poważną figurę, jeśli chodzi o matmę, uh -huh. i on się nie pierdzielił. Się pierdzielił. Ja próbowałem, a propos ściągania, do tego zmierzam, próbowałem raz ściągnąć od mojego kumpla. Zaglądając mu lekko przez, no tak po polsku, lekko przez, przez bok, i on po prostu się obraził, powiedział: mnie mę, mę. naprawdę to było. E, tak, tam nie można się. Zderzenie zagrać. kulturowe trochę. Tak, jakby, hej, hej, przyjedź do Polski, pokażemy ci, jak się współpracuje. To jak kraj się, oparty na współpracy, ale tak To są jakieś... techniki ściągania, stary, dopiero to. się dowiesz. To po prostu jak koleżeństwo, jak... no nie no wiem. Właśnie. Albo przynajmniej coś z nogawki wychodzące, żeby było. Tak. Twoi, twoi rodzice, jak tam. Miałeś zabawnych ludzi w rodzinie, byli, były jakieś takie wzorce, że w sensie te, to rozbawianie ludzi przy stole, to tam przyszło od jakiegoś wujka, czy coś, czy nie, czy to po prostu. Chciałeś zwrócić na siebie nie uwagę? To każdy masz, jest mnie trochę śmieszny. Nie? Mam dwójkę braci. Każdy gdzieś tam jest śmieszny na swój sposób. Taką, ale chyba taki duży skill takiego jakby troszeczkę storytellingu ma moja mama. Mhm. Ona, ona potrafi o niczym mówić, ale się jej słucha mocno. Jakby tak... tak. <głos》> W przeciwieństwie też... do większości kobiet. A... Nie, nie, nie, naprawdę. W sensie ja nie mówię, że one zawsze mówią o niczym, tylko mówi, że potrafi powiedzieć o, o niczym, albo nie wiem, nawet z jaka się zrobić coś, coś ciekawego do słuchania. Tak. E, ale często mówi bardzo do rzeczy. Nie wiem, czy może od, mhm. nie, nie wiem, czy w ogóle, czy biorę od, od rodziców się, czy tak zawsze można powiedzieć, że od rodziców się bierze talent. nie, tak, nie Oni nie są się... super w księgowość, nie? Jakby Aha. ja nie, więc nie wiem. Um, czy Oboje to oznacza, są że... księgowymi, tak? Nie, mama, mama jest na emeryturze, była ogrodnikiem, Aha. a ojciec zajmował się księgowością i brat, a drugi mhm. brat robi tam w, produ w produkcji muzycznej, że tak powiem. Tak. Więc nie wiem, no to czemu ja nie jestem super księgowym za zatem, nie? Próbowano, próbowano, prawda? <grym> tak. Był. Były. Jasne, no nie wiem, czy, czy talent się rzeczywiście tam dziedziczy, czy coś chyba nie. nie jest, skąd to się bierze? Ale wiesz, no takie takie nastawienie jakieś do, właśnie, na humor, czy. Czy nawet tak uwaga przywiązana do, do, właśnie do opowiadania, do języka, czy coś, nie? To myślę, że jakoś tam podświadomie może to się nasiąka, nie wiem. Nie? Ja Cholera się na tym nie. zastanawiałem kiedyś też mi, się wydawało, też mi się wydawało, że nigdy za bardzo nie chciałem tak być w centrum uwagi, ale jeśli rozbawiałem dorosłych, no to właśnie pewnie jeszcze jakby, jakby mały właśnie przy takich obiadkach jakiś coś, żeby, jakichś, żeby przełamać gigi. nudę albo tak, <grym> albo, albo jakoś zwrócić na siebie uwagę, nie? Tak, no nie wiem, po no. prostu... My, my jako dzieci po wygłupiamy się nie i no tak. większość dzieci tak robi, ale nie wszystkie dzieci myślą o tym, okej, okay, kiedyś może zrobię z tego zawód. nie Tak, Jakby... może u kiedyś opowiem tę historię. U <laughs> Konana, no. pomyślałem, że jakiś polski komik u wystąpi, to było ciekawe, to było tak. ciekawe, nie? pierwszy no to... polski komik u Tak, no nie taki pra prawdziwie polski to chyba... Chyba się nie zdarzył, ale nie wiem. Teraz i wcześniej jakoś rodzice cię wspierają? Jaki mają no stosunek teraz, do tak, tego, że no chcesz, teraz nie, już no, widzą, że to ma. Nie, nikt mnie nie wspierał. No, ja, jakby, ja, ja im mówiłem też, że właśnie ja rozumiem, że nie, nie łatwo było im wspierać mnie, bo rodzice, wiesz, jeżeli robisz coś, co nie jest bezpieczne, no to rodzice, tak, no, tak. dla nich to jest zagrożenie, nie? Że ja nagle mówię po tym, jak pracowałem przez rok w korporacji, że gdzie miałem, wiesz, stałą posadę, na no maksa mało pieniędzy zarabiałem. Miałem, miałem stałe te pieniądze, nie? Niech to będzie nawet 1000 złotych, ale co miesiąc to już jest tak. bezpieczeństwo. nie? Już jakaś zjesz stabilność. sobie tam ziemniaka, nie? I rodzice chcą, żebyś się czuł bezpiecznie, więc wszystko to, co ja robiłem. Ej, dobra. Ja nagle powiedziałem rodzicom, że ja już nie chcę tam pracować. A nie, a nie, nie tak, że przyszła jakaś inna korpo i da mi lepszą ofertę, tylko po prostu nic nie będę robił. Nie mam żadnej innej firmy, do której pójdę. Tak. Tak, i to był nie wiem, 2008 nie wiem, 8 rok czy 9 I oni tak. Karol, e, no ale już my, nie chcielibyśmy cię wspierać, jakby. I to płacić, jeszcze kryzys akurat pomagać. ekonomiczny, co? Tak, jeszcze, jakby, kryzys ekonomiczny. Nie chcemy ci już pomagać, z, żebyś z, z opłatami za mieszkanie jak tam czasami coś tak. tam, nie Ja mówię, nie, totalnie poradzę sobie. I, no i było ciężko. Był moment też takie, że wie, że trzeba było mocno sześć. No ale ja wiedziałem gdzieś podskórnie, że to jest wszystko po prostu frecowe, wpisowe i tak dalej, No, że jak chcesz zrobić coś, co jest inne, coś, co jest zgodne z tobą, no to nie będzie od razu łatwo, no bo to jest ciągle pod górkę. Tak. To jest ciągle pod górkę, ale tak pozytywnie, że potem jest coraz łatwiej. G... Jak się idzie pod górkę, to gdzieś tam wyżej już jest łatwiej tak naprawdę, jak się idzie. No. Cieńsze powietrze jest i już tak, się i, wydaje, i, że osiągnąłeś sukces. I, i, tak, i już ten. To znaczy, że już wtedy od, te, od tego momentu na początku jakby próbowałeś się utrzymać z tego? Znaczy nie robić innych rzeczy, że tak powiem także? Robiłem inne rzeczy, bo musiałem, no ale tak. zawsze miałem takie nastawienie w głowie, że... Musi być taka część mnie, która myśli, że ja się chcę z tego utrzymać. Tak. tak. Że muszę po prostu. Że wie, że jakby jak ja będę chciał bardzo i będę rozwijał to tak w szybkim tempie, to tak się stanie w końcu, że nie będę musiał nic innego robić. A jak robisz inne rzeczy, to też miałem takie poczucie, ok, ja robię teraz to, a mógłbym, robi, mógłbym jakby pchać tamtą kulkę, mm -hmm. nie? Tak, tak. No i na przykład robiłem, pisałem teksty do filmów, no dubbingi pisałem do różnych tam rzeczy. No czasami szło dobrze, czasami szło gorzej. Raz napisałem taki jeden, pamiętam, i e, jakby takie demo zrobiłem tak, do takiego filmiku. Jednego i jeden danych aktor czytał właśnie mój, mój, mój, mój ten tekst. Coś, robiłeś tłumaczenia? Tłumaczenia, tak, tak do kreskówek, które potem były nagło, na udźwiękowiane Rozumiem. w studiu. E, I poszedłem jakby z tekstem aktor taki e, dosyć spoko to czytał, jakąś tam postać, I ja, to, ja to zjebałem po prostu, nie? I on tak czyta, czyta. Kto to kurwa pisał, nie? Ja tak stoję obok. To. No to ja, jakby przepraszam, to było trudne. Potem powiedziałem, że już nie chcę tego robić, bo ewidentnie nie miałem tego smykałki takiej na dłuższą metę, nie? Jakby, tak. e, więc odpuściłem to też. No i różne rzeczy to... robiłem, takie bardzo różne. Yes. Przebierałem się w jakieś maskotki, gdzieś tam na jakichś tych eventach. Aha. E, różne bardzo rzeczy. Tak? Na, na promocji stałeś jako kurczak? Nie, nie, nie. Czy... nie? Bardziej e, zdarzyło mi się takie robić rzeczy, że na jakichś takich większych firmach, na jakichś zamkniętych eventach, na przykład, mieli promocję, na przykład, nie wiem, nowej pasty do zębów, to się przebierałem za tubkę, jakby teraz, teraz wymyślam nie, nie, bo nie chcę zdradzić, okay. że tak naprawdę przebierałem się z jakieś e, urządzenia e, to tak, coś takiego i po prostu musiałem stać jako ten i czasami mówić jakieś formułki uh -huh. i raz było tak, no w ogóle to było niesamowite, bo ja miałem powiedzieć jakąś formułkę jako takie urządzenie e, co to urządzenie robi zajebiście, miałem powiedzieć nie? i miałem się nauczyć na pamięć, a to było napisane takim korpo językiem uh -huh. że ja się uczyłem tego jakby całą noc i nadradna tak mówię, popłakałem się, mówię, się tego nie nauczę, nie ma bata, żeby tych dwóch zdań nauczył się, bo to jest tak, wiesz, że mega takie profesjonalne słówka, Aha. tylko w, tym, w tej branży używane, obok takie. siebie, Aha. tak, obok siebie. Więc co ja zrobiłem? Ponieważ była taka siatka na wysokości oczu, żebym widział, gdzie idę, sobie wydrukowałem to, położyłem sobie tam i tak czytałem, już oczy w dół, niby, że, niby, że orientuję się w, w przestrzeni, ale tak naprawdę czytam, nie? Potem się okazało, że światło tak padało, że, że było widać, że ja czytam, nie? I to po prostu masakra jakaś by Także dużo ciekawych przygód miałem przez to. Tak. Czyli takie poszukiwanie jakby jakichś takich y, zapchaj dziur y, finansów, nie? To było śmieszne. Generalnie nie masz tak zwanej normalnej pracy już od co najmniej pięciu lat, tak? Nie wiem, nie nie, kurczę, musiałbym, szczerze mówiąc, musiałbym zerknąć, ale już... No ale jak yy, nie pamiętasz, to na chyba Na pewno dwa trzy, dwa, trzy lata już yy, nic innego nie robię. A tak, co, tak. Czy jak wcześniej, idealnie to było, w który dzień przestałem robić inne rzeczy, to nie pamiętam. Jasne, no dobrze, I powiedz, czym, czym się różni stand-up od kabaretu? <laughs> Następne pytanie. No, e, kabaret. no to e, Kabaret to kilka osób e, i odgrywa scenki napisane. E, Stand-up to jest jedna osoba i odgrywa scenki napisane. No nie wiem. No um, i dobrze, super. I tematyka, tak, no, znaczy tematyka nie jest... Scenki, tak, ale. Znaczy scenki, no... E, odgrywa jakiś materiał, no, robi mhm. jakiś materiał, a... Pewnie. Czy to będzie kasztan, czy to nie będzie kasztan? No to już... To już jest inny, indywidualna kwestia może być, inna Może skala. być stand-upper kasztan, może być kabareciarz kasztan, może być, kurde, e, mim kasztan, może być, wiesz, strażak kasztan, kurde, no nie wiem. Strażak, chujowy strażak. <laughs> może być, każdy może być jakby... Głupie żarty robi zamiast świecie, gasić pożar, tak? To zawsze odpierdala jakieś pranki. Tak, no ja, ja wiem, że tak jest, że też się tak się łączy, że kabaret, no to, że coś tam, nie, że coś niefajnego, coś fajnego, ale to główna prawda, bo widziałem bardzo różne kabarety, od, od zajebistych, fenomenalnych do, do bardzo, bardzo bardzo słabych. I tak samo ze stand-uperami, więc mm -hmm. takie przypisywanie jakiejś wartości emocjonalnej do nazw jest trochę bez sensu. Wiedziałeś fenomenalnych stand-uperów w Polsce? <śmiech> no Gawo Feliga. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nikt ci ci nie, nie uwierzy. Daj, da, daj ten stóp. <laughs> poznałeś innych komików, tak? było, to jakoś tak było, że... Jak w ogóle się spotkaliście z Czarkiem, że to na zaczęliście forum. coś tam razem... Że... A, no właśnie. Po, Powiedz coś o tym, bo chyba nikt za wiele o tym nie opowiadał. Forum jak na gronie? Kurczę, na grupie nie chcę, chce nie być chcę... śmieszny. Wiesz co? Nie, nie, nie, nie, nie. Ale to były czasy grona chyba wtedy mhm. i Golden Line jeszcze, nie wiadomo. A. Tam się pisało ten pracuje w firmie Karol Kopiec. E, nie, ale chyba, z tego co pamiętam, to chyba właśnie, nie wiem czy to nie było na tym forum założonym przez kogoś z otoczenia właśnie Grzeczka Halamy a propos jakiejś coś tam, szkoła, stand-up comedy, coś, jakieś coś tam, taki zielone forum było. Aha, Grzegorz Halama już wtedy jakieś takie kursy robił. Tak, tak? jakiś tam, no on już tam, on się tam interesuje, interesował się zawsze gdzieś jakieś książki i starał się tym dzielić z ludźmi. To chyba wtedy nie wyszło, bo chyba jeszcze nie byli ludzie na to gotowi w jakiś sposób. A tam było takie forum podczepione do tego mhm. i my tam pisaliśmy właśnie osoby z zewnątrz, Coś tam, coś tam zróbmy, spotkajmy się, popiszmy. Mhm. I my się spotkaliśmy w trójkę, z takim jeszcze chyba Janek miał na imię. Mhm. I on był, on pisał do różnych programów satyrycznych, takich telewizyjnych. No i spotkaliśmy się gdzieś w centrum. No i ogólnie taka opcja, że fajnie, fajnie, róbmy, napiszmy coś. Z tym, że Janek powiedział, że on nie chce wychodzić na scenę, dopóki nie będzie miał super materiału. Mhm. A my tak powiedzieliśmy, okej, okay, ten no stary w porzo, ale nie możesz y, tak myśleć, bo, bo nigdy nie wyjdziesz, nie, bo nigdy nie będziesz pewien, musisz wyjść z czymkolwiek na scenę i wtedy właśnie to się zgrało, to nasze spotkanie zgrało się z tym y, moim spotkaniem z klientem z nieruchomości, który z Anina, czy tam skądś tam, y, który miał knajpę na Bednarskiej mhm. i ja mówię do Czarka, no to może, może tam, zróbmy, i tak to poszło. Rozumiem. A potem to się zaczęło rozwijać, jakoś coś tam nowo, tak. przychodziły. przychodziły. Bo... No tak, już tam rok po tym to był już Comedy Central, tak? My Czy... chyba z dwa lata potem. Aha. Nie pamiętam, wiesz, ale chyba 2011 to był Comedy Central, nie? Pierwszy, tak? No, to wydaje mi się, że to było z dwa lata potem. No tak. tak. Bo na początku 2009 roku to w ogóle był drugi występ. E, zrobiliśmy w Teatrze Akademia. Aha. Taki bardzo znany, bardzo wewnętrznie znany występ, gdzie było tam 40 osób. On był darmowy. Czarek robił też żarty z zrzutnika, puszczał. Aha. W sensie miał takie żarty, bardzo super były te żarty, takie, no, namalowane, no, gify czy tam jakieś takie rzeczy. Tak. Bardzo znany żart z rekinem, można znaleźć na internecie. Rekin LSD. Nie, I co jeszcze? Tak, byłem? można w internecie znaleźć? Tak. Nagranie z tego, czy? Nie, nie. tak, jest nagranie, Aha. jest na czarka pr prywatnym. Co tam, jeszcze, jeszcze był Maciek Adamczyk wtedy, doszedł mhm. do nas, to był taki koleś, wtedy taki koleś, mówię. Byliśmy z Marcinem, Marcin Streng, Czarek Jurkiewicz i ja występowaliśmy, a Maciek był taką osobą, którą zobaczyliśmy chyba w Lorelei, czy gdzieś. Mhm. Pomyśleliśmy, kurczę, ale on jest super, on jest wymiata, nie? <śmiech> to coś, to może go weźmiemy, I tak właśnie. No i tak jeszcze się nie znaliśmy, tylko była taka osoba z zewnątrz, którą tam zbiliśmy piątkę. To jest Maciek, to jest Karol, występuje on jest. Mhm. wiedzieliśmy, że ma chyba najbardziej taki e, spoko materiał, więc chyba był ostatni wtedy nawet. E, a ja też trochę współpracowałem z tym teatrem, więc e, wiesz tam za e, jakąś spoko że tak powiem, opłatą za lokal zrobiliśmy tam. To był drugi występ, e, mam gdzieś nagranie, jest dosyć hardkorowe do oglądania, nie da się tego oglądać teraz. <grym> Eee, tak Czy już coś tam zarobiliście na tym występie, już na drugim występie w karierze? Dobrze zauważyłem? Nie, on był, zer, był zeropłatny okay, Ale okay. ludzie, to było ciekawe, pamiętam do tej pory, że jakaś przyszła para z zewnątrz i tak pytała się, płatne występy? To... Mm -hmm. Nie, że ale... <głupio, <głupio, głupio nam było, że nie byliśmy tak. do to hajsu Aha. Ej, coś nie tak Ale znajomi się świetnie bawili, naprawdę <głupio> Było... <głupio> 88% znajomych. Dobra, to Karol, to słuchaj, wyliczmy wszystkie nagrody, jakie zdobyłeś. Powiedz... O, kurde, w, nie pamiętam. W kolejności od najlepszej, od najbardziej prestiżowej do naj... No to do najbardziej e, kabaretowej. złoty kasztan. E. <grym> a właśnie, a o to miałem zapytać. Kiedy pierwszy raz słyszałeś słowo kasztan w tym kontekście? W jakim? No w tym właśnie, że kasztan w sensie, że ktoś... E, taki bezwzględny to jest tłu, czy... to jest kasztan to jest chyba słowo które na pewno po 2010, no nie nawet później, tak. W 2013, Próbuję, tak się prze... rodziło. Mi się wydaje, że to jest jednak starsze słowo, ale nie wiem czy w tym znaczeniu. Ono znaczy, to, to to, ale... to jest taki, to jest takie coś co spada z drzewa też. Tak. E, ale to, to wiesz, to, jakby, to jest naprawdę dosyć stare słowo. E, tak. Ale nie wiem, kto je połączył z jakimś takim czymś, co... Nie z kabaretem, wiem, z, czy z... Właśnie z, z, z kabaret. Od razu przychodzi pierwsze słowo kabaret. Tak, tak, nie, no bo mi przychodzi kabaret i ja myślę oczywiście o, o, o Czarku i, i barcie, nie? Ale nie wiem, czy A, faktycznie no tak, tak, to tak, oni tak. jakoś tam wprowadzili. Ten, w tym kontekście. Nie czy... wiem, nie wiem. No nie dobra. Wiem. Aha, złoty kasztan i co? I... Eee, Gdzie dajesz? No, Srebrna trąba, to tak. też e, ten w ulicach. Tak. E... No dobra, ale jest, jest jakieś takie, bo sporo jeździłeś po różnych festiwalach, wygrałeś e, ludzika, tak? Nie. Ludzika, szpaka, nie. różne dziedziny na ale, ale Pakę na przykład, tak? Na pacy z co u mnie to gronę. było tak z tymi festiwalami? I... Ja w ogóle tak, trzeci mój występ w życiu. To była eliminacja do festiwalu PAKA. Trzeci występ. Zostałem zdjęty ze sceny. Naprawdę tak? wyszli konferencjerzy. no, dziękujemy Aha. bardzo, jest przed czasem, ale naprawdę musimy lecieć dalej. Naprawdę? Tak, i to było straszne dla mnie. Ale to było fajne miejsce w ogóle w Domu Kultury Śródmieście, taka bardzo fajna scena. W Warszawie I, nie? Tak, w Warszawie. A, to okay. były eliminacje w Warszawie. A, no tak, tak. Ja miałem coś takiego zawsze widząc jak działa scena w Polsce, taka wiesz, satyryczna, nie? taka rozśmieszająco tak. zawodowa. Ja pamiętam, miałem coś takiego, że powiedziałem kiedyś rodzicom, słuchajcie, wiem, że rzucam pracę, ale ja mam plan, e, miałem w głowie taki kod, trzeba wygrać pakę i wtedy jesteś już zawodowcem, wtedy mhm. już możesz, wiesz, zarabiać pieniądze z tak, tego. Tak. Ja kiedyś moim rodzicom powiedziałem, słuchajcie, ja kiedyś, żeby, żeby też jakby do, do nich dotrzeć, to co oni rozumieli, podobnie jak ja, słuchajcie, ja mam plan, że ja wygram festiwal paka, i potem będę zawodowym komikiem. I tak, dobrze, dobrze, Karol, dobrze, dobrze, przynieś <laughs> <Jasne>. ziemniaki. <laughs> I coś takiego we mnie zostało i poszedłem na tę eliminację. Dostałem, dostałem w dupę i potem jakoś tak miałem, że OK, wrócę za rok. Nie? Jakby tak, żeby zobaczycie, nie? że zobaczycie, że gdzieś tam nigdy nie chciałem za bardzo jeździć na festiwale kabaretowe, no bo też, to też jest inna forma, a nie było za bardzo też innych festiwali. Jeszcze zanim był Antrakt, warszawski festiwal stand-upu czy, czy warszawski festiwal, który my kiedyś robiliśmy, nie było tego, więc po prostu chciałem gdzieś mierzyć się z, z jakąś opcją rozśmieszania widowni, jakoś nawet konkursowo. Był taki czas, że zadzwonił do mnie Grzegorz Dolniak, jak troszeczkę już się rozwinęło to u mnie, bo to było już po tym, jak, jak gdzieś tam z Michałem Kempą jeździliśmy jako kabaret Michał Kępa i Diapazony i też wygraliśmy sporo nagród, tak. jako taka forma, takie no, pojebane mumio, takie jakby mumio to zobaczyło, to by się zawało za głowę. Jakby to było, to było tak złe, że aż było śmieszne mhm. I, i wiele osób to jakby kupiło. No i potem poznałem jakby ludzi w środowisku takim właśnie festiwalowo-kabaretowo-organizacyjno-eventowym I zacząłem robić stand-up i Grzegorz mnie zaprosił na festiwal, który on organizuje, Szpak w Szczecinie I ja tam miałem jakiś materiał przygotowany, pojechałem i wygrałem ten festiwal I to było dla mnie takie wow, jakby to jest to jest takie no bardzo fajne uczucie Bardzo byłem zaskoczony I potem pomyślałem, ok, dobra, mam, mam, mam materiał żeby się zgłosić na festiwal, wystarczy wysłać zgłoszenie: że tam, No, Karol, kopiec, yy, coś tam, nazwa programu, nazwa, jakakolwiek, coś mm -hmm. co tam nie wpiszesz, będzie dobrze. Wysyłasz to, nie mówiąc, do ciebie przyjrzeć do nas, my ci damy tam, nie wiem, nocleg, yy, czasami koszty podróży. No, Zaczęło to jeździć. I potem, akurat, tak się zdarzyło, że naprawdę mm, ze sporymi sukcesami te festiwalem mi się udawało jakoś tam robić i nauczyłem się też grać festi na festiwalach, bo uważam, że to jest umiejętność. Że prawda? inaczej, tak, niż na inaczej. zwykłych występach. Mhm. Inaczej, ale musisz zrozumieć, że to nie chodzi o to, żeby się ścigać z innymi po prostu, bo jeżeli ja też się tego nauczyłem w sporcie, bo kiedyś też dużo sportu uprawiałem i nauczyłem się rywalizować, ale tak pozytywnie, że ja sobie pomyślę, ja zrobię coś, co ja potrafię najlepiej dla siebie, nie? Nie będę o, tam ci są tacy lepsi i gorsi I wtedy wtedy jest, ma to większą siłę. I teraz jeszcze zbieram takie żniwo tego, co myślałem o tym, że e, miałem takie występy, że na festiwalu szło mi lepiej niż w klubie na przykład. Mm -hmm. I zastanawiałem się, czemu tak jest. I zrozumiałem, że nauczyłem się grać na festiwalach i to jest taka umiejętność, którą chciałbym przenieść też teraz wszędzie. Że e, takie nastawienie, które powoduje, że to będzie świetny występ. Jakby takie myślenie o tym. No nie że. Tak, nie to jest że, po prostu sposób, w jaki wchodzisz tam. Tak, tam. chodzi o tą okay. energię taką, okej, okay, wierzę w siebie i dam radę. jakby nie I to jest, mhm. i, A jednocześnie nie obchodzi mnie to. Nie musisz znaleźć taki <grym> tak, coś pomiędzy, jednak... tak, bo jak za bardzo chcesz, to, to często jest właśnie kasztan. Nie? Że tak, za bardzo się z... si spinasz i ludzie to widzą i, i ten. Więc dużo się bardzo nauczyłem. Czyli mówisz, że jak masz występ klubowy, to, to nie myślisz o tym w ten sposób i ciężej ci jest się nastawić, tak, że. Dobra, robię swoje i nieważne. Co nie, to robałeś, było tak wcześniej, tak? teraz już tak nie mam. Aha. Było tak wcześniej dlatego, że na festiwalu to wymagało większy Okej, okay, tam wiesz, będą. Będą, nie wiem, oceniać Cię, będą no tak, ludzi, tak. dużo ludzi. To też było fajne, że ja nie, ja nie miałem takiego zasięgu, żeby wypełniać salę na 400 osób, a na każdym festiwalu tak było. Ja jechałem, tak. wiesz, jako powiedzmy jeszcze świeża osoba w tym i grałem dla 400 osób. Dla mnie to było takie wow, ale to jest super chat. To jest jedyna możliwość, żebym ja grał dla takiej widowni. Tak, to jest super. jak pojadę na jakiś duży festiwal, nie? I to też mnie mega jarało. A to czego się nauczyłem To to, że, że każdy występ Na każdym występie trzeba dać siebie wszystko, no maksa A zobaczyłem to u siebie, że trochę zlewam te klubowe występy Bo myślałem, okej, okay, to jest klubik Taki wiesz, luźny wieczór Luźny stand-up, to ma być luźny wieczór dla, dla widzów nie? Mhm. A dla ciebie to ma być I, i luźny wieczór, ale też no, jesteś w pracy Jakby ty chcesz, żeby oni się dobrze bawili To ty musisz trochę więcej niż tylko dobra zabawa Ty musisz to jakby Przemyśleć, gdzieś tam zaplanować Coś tam no być dla tych ludzi w tej formie. Czy od pierwszych już występów jakoś zacząłeś coś, coś zapisywać, tak? Zapisywać żarty gdziekolwiek? Czy najpierw miałeś to w głowie? Czy jak... Kiedy nauczyłeś się pracować nad, nad tekstem, czy coś takiego? Czy, wynala czy znalazłeś swoją tam Kumą. swój sposób pracy? No, wiesz, co długo. Jakby do, dopiero teraz zacząłem rozumieć, tak naprawdę, jak ja pracuję. No. Y ja wiem, że pracuję tak, że ja nie mogę pisać tekstu. Ja mam kajecik, zeszycik mm -hmm. mój, e, gdzie piszę na przykład, e, no, baseny. I to jest cały mój żart. Jakby ja wszystko wiem, o co mi chodzi, wszystko to, co tam powinno być, jest w mojej głowie. I... E, e, nie potrafię pisać, tak jak Antek, Syrek czy właśnie Czarek, że oni sobie rozpisują to idealnie, jak ma być powiedziane i to jest nawet praktycznie śmieszne na kartce. Mhm. Nie potrafię, tak. łapię nerwa po prostu, że, że czegoś nie powiem idealnie i to będzie już źle. Mój sposób pracy wygląda tak na teraz, że mam jakiś pomysł, jakąś, jakąś śmieszną rzecz, tak tak zwany premis na przykład, nawet na samą sytuację śmieszną. Ty. I muszę wyjść na open mic'a z tym i pogadać na początku mhm. tak freestyle'owo, tak frywolnie, tak trochę, wiesz, jak, jakbym kraulem gadał, po prostu po prostu sobie gadam o tym na ten temat, nagrywam to, słyszę, gdzie są śmiechy i to są jakieś takie, wiesz, takie znaki. Tędy, tędy, tędy wiesz, w mojej głowie. I, <grym>, tak. i potem, jeżeli to e, pójdzie, stworzy jakaś struktura tego, ja sobie to przepowiem 3-4 razy przed widownią i to już jest jakby kawałek żartów. W sensie wkładam go jako puzzle, jako klocek do głowy. I on funkcjonuje. I po, ale potem jeszcze gdzieś to zapisujesz, że nie, dobra, to jest finalna forma. coś, czy nie jednak to siedzi w głowie? Zawsze? Jeśli już to zapisuję z myślnikami, Na przykład Aha. jak mam żart o basenach, hasło, no to tak? mam hasło. Tak, to potem przechodzi to w to, przechodzi to w to, żeby chodzi tak, o kolejność. Tak. Kolejność ma znaczenie. Jasne. A czy tam powiem jeżeli, czy czy, czy coś tam? To już zależy od tego, jak się będę czuł, bo to yy, to też jakby ode mnie yy, dając sobie tą furtkę, yy, daję sobie ją dla energii, która jest danego dnia. Jakie no tak, ja to powiem? Tak. Musi zależeć od tego, jak jest tu i teraz. Wtedy. Rozumiem. <grystanie> Jasne. <grystanie> Ale nie czujesz, że to ma potem... Wpływ na odbiór, że, że powiedziałeś, jeżeli, zamiast czy i, i że to gorzej się sprawdza, czy coś? Czy, wiesz co, to, to był tylko przykład. Nie, nie, chodzi nie, no o, o samowierzenie No, ch, y, wiem o co ci chodzi. Czasami ma wpływ, jak powiem coś źle, z tego, co umiem, mhm. ale też y, wy, wyczuję to i raczej się to nie zdarza, że się pomylę. W sensie takim. Chodzi tylko o to, że była wolność, że ja powiem to, Ty. że to nie jest zapisane nigdzie, bo dla mnie to jest masakra. Że ja wiem, że to jest tekst, który jest śmieszny, i on brzmi Ala ma Kota, gdzieś tam jest zapisany. Jak ja powiem Ala Kota ma, i wiesz, i, i to nie wejdzie, to tak o matko, wiesz, zepsułem coś. I mhm. ja nie mogę mieć tego. To nie może być w banku pamięci wszechświata, tak. że to jest zapisane gdzieś. To jest w mojej głowie zapisane mhm. i jakby na hard drive'ie. ja to wiesz, <grych> ja to wypluję tak jak trzeba w odpowiednim momencie. Tak, trzymasz się po prostu jakiegoś rytmu, tak? Czy, czy tak, tak. No i stanu... tego, co chcę powiedzieć o tym, Jasne. jakby o co tam chodzi w ogóle. Czyli nie jest ważne każde słowo. Nie. Tak, nie, tak. nie. Inspirowałeś się zagranicznymi komikami, czy? No tak. Czy nie bardzo, kto, kto najbardziej? No wiem, że Diego i Diego no, to jest mój absolutny idol. I um, tak jak mówiłem, jak zobaczyłem Grzegorza Halamę wtedy w tym HBO. No, nie, nie, zaraz. Nie, ja... poczekaj, nie nie, nie, nie, Dlaczego przyszedłeś? No, Przyszedł, dla, dlaczego, właśnie to jest ważne, dlaczego przyszedłem? Grzegorz Halama, jakby. Ja nie wiedziałem o Edimizardzie długo. Grzegorz Czemu? Halama to był jakby taki jeden z kroków. I mówię, go nie bez kozery bo miało to wpływ na, na mnie, że ja się w ogóle. Bo ja nie wiedziałem, co ja chcę, o, czym chcę, o, czym chcę, o czym chcę mówić, o czym chcę, chcę żartować itd. i tak dalej. I on pieprzył głupoty z tej sceny. nie? I było takie, okej, okay, on pieprzył głupoty, ludzie się śmieją, jest szansa dla mnie, rozumiesz, o co chodzi? Tak, I tak. potem to było jakby taki, taki milestone, nie? kurde, milestone. Kamień milowy, nie ja wiem, tak, czy to ma przeniesienie do polski, ale... Się, e, Drogowska, jakiś, jakiś, nie wiem, suchar mi przyszedł do głowy, ale nie chcę, nie chcę... E, ty nagrałeś to, nie chcę ten, e, bluźnić tutaj sucharami. Nie chcesz, sucharami. żeby się zachował e, dla potomnych. E, a i właśnie, i tak. I potem e, jakoś zobaczymy tego Izarda, jak już troszeczkę robiłem stand-up, bo nie, byłem trochę w kropce też, nie? O czym ja mam pisać, jakieś głupoty mi przychodzą do głowy. Hmm. I zobaczymy Izarda i tak mówię, co to za lamus jest w ogóle? W ogóle, co to za lamus straszny? Ale jaki to jest lamus w ogóle? Nie, ten lamus, ale on jest zajebisty, nie? Nie to <laughs> I, I że i to, że on był jakimś transwestytą, że jest transwestytą, w ogóle jakby o tym nie myślałem nigdy, tylko oprócz tego pierwszego razu, że tak zobaczyłem, co on jest? W Kiecce, co on jest? Tak. Okay, jakby to przyciągnęło mnie do niego, a potem mówię, okej, okay, posłucham go i kurczę, i jest jeden jego set, nazywa się Definite Article, taki, mhm. gdzie on tam w takim łososiowym garniturze z książką z tyłu. To mhm. jest w ogóle mój ulubiony stand-up czasów On jest cały genialny, po prostu jest mega, mega. Ja to oglądałem matko, jak, jak on może tak pieprzyć głupoty, to naprawdę jest dla mnie szansa, nie? I dlatego go tak bardzo lubię, bo właśnie on mi dał nadzieję, że ja mogę coś z tym zrobić w życiu, wiesz, że mogę, mogę gadać takie rzeczy, i nawet jak się pomylę, mogę zrobić z tego żart. Mhm. Kurczę, no, jakby jego nie było To nie wiem, czy w ogóle bym robił stand-up, szczerze mówiąc tak, tak, Dlatego jest tak dla, dla mnie ważny, jadę go zobaczyć w styczniu Właśnie, Aha. no, do Londynu a, a już go widziałeś na żywo wcześniej, nie, nie? właśnie, nie? A teraz pierwszy raz. raz. jadę pierwszy raz no, Super no, Gra 30 dni z rzędu w Londynie tak? wow. Na początku miał grać chyba z 5-7 dni tak. Nagle się zrobił 30 Jezu. dni w jakimś teatrze Więc I pewnie masakra. większość wyprzedana, nie? No myślę, że dlatego właśnie dodałem nowe daty no, nie, że Niesamowite Tak się jaram już teraz, że ten jak zapałka. E, jeszcze ko Oglądałeś kogoś jeszcze na, na żywo? Z, z takich znaczeń? Na żywo widziałem jeszcze Dave'a Szapela i Delana Morana. Też w Londynie, tak? Tak, znaczy obo. Moran był w Warszawie dwa razy, a Szapela no tak, tak, ale... widziałem w Londynie i to jest jeden z moich naprawdę wielkiej trójki. Y, nie wiem czy pomogło to, że jest ogromnym, ogromnym celebrytą na całym świecie, nie wiem czy to pomaga, ale na pewno. I to, że było 4000 ludzi w sali, w pięknym aha, teatrze, aha. to był yy, Czy pomaga polo... w odbiorze jego żartów, w sensie, tak, tak, w Tak, ale no. wiem, że, że też ma super żarty, ma po prostu ten set, w którym mówi, ja siedziałem jak, jak na szpilkach po prostu przez cały czas. Ten wieczór był tak poprowadzony jeszcze, że my czekaliśmy długo na niego, on dopiero mhm. wyszedł w taki sposób właśnie bardzo e, marfiowy, że tam wiesz, taka kotarka, cień na niego z tyłu, taki wielki, kotarka opada, on tam stoi, w ogóle ciągle jara papierosy, ma wszystko gdzieś, zupełnie mhm. kiepuje na ziemi, na scenie w ogóle. E, na pewno pomaga to, że on jest ogromnym celebrytą, tak bardzo znany mhm. wszędzie na świecie. Ale miał set po prostu nieziemski. I niesamowite jest to, że on potrafi zrobić super set z takich mega błachych rzeczy. Okay. Mega błahych rzeczy. To było coś, coś wspaniałego do oglądania. Długo grał? Godzinę więcej? Godzinę 15, Aha, coś no, Ale miał jeszcze support, e, Saportował go taki e, gościu z w serialu The Wire. A, okej, okay, tak. No. To Przepraszam, byli razem pewnie ten. Ta, na pewno ziomki, na pewno. W sensie, tak, on grał tak, Williams, czy coś. On grał, tak, Williams chyba, dokładnie. Mm. On grał e, pół godziny, z czego 15 było genialne, a drugi 15 było takie. Pierwsze było takie, ok, super świeże rzeczy, świeże. Potem nagle jakieś relacje między kobietami i mężczyznami, takie jakieś, takie jakieś klisze zaczął wajzić. Mm -hmm. mm, Okej, okay, dobra. E, ale ogólnie super występ miał też. Tak, Więc, tak. No, no i cztery ludzi, którzy po prostu piszczą na widok kogokolwiek, w sensie ich, jego czy jego. Niesamowite to było doświadczenie, chyba naj, naj, najciekawsze doświadczenie jakie miałem do tej pory w życiu, jeśli chodzi o oglądanie kogoś na scenie. Tak. A często chodzisz na jakieś imprezy na żywo, na koncerty czy coś, czy chodziłeś może? Wiesz co, odkąd się przeprowadziłem do Warszawy trzy miesiące temu, to staramy się, bo my z dziewczynom jesteśmy tacy, że lubimy po prostu. A wcześniej mieszkaliśmy poza Wawą, więc y, pójść do teatru, czy coś, czy na koncert, było takim, wiesz, musisz plecaczki mm, pakować, wiesz, tam samochód, y, kupić kombi w ogóle, żeby przewiózł rzeczy, namiot zbić, y, wysuszyć, bo jest zgniły polecie, wiadomo, nikt nie, nie, nie ten. Ehm, Pojedziemy za miesiąc, bo musimy tak, tak, wysuszyć tak. namiot najpierw. No i ostatnio byliśmy na przykład w Teatrze na fajnym przedstawieniu, jakiś koncert, też chodzimy czasem, różne rzeczy, ale lubimy bardzo, taką rozrywkę na żywo jest mm -hmm. dosyć mocno niedoceniona, uważam. Tak. Jest niedoceniona, bo... Teatr to na pewno, nie? tak. Jest kino jest trochę takie trochę najbardziej, najbardziej proste, jakby w sensie ja uwielbiam, dzisiaj chcę w ogóle do kina, uwielbiam, kocham kino, kocham pójść się relaksować w kinie, uwielbiam. Ale jednak takie, wiesz, pójście do ludzi, wyjście, pobycie też z ludźmi obok, że siedzą obok ciebie ludzie. Znaczy nie, bardziej chodzi mi o to, że na scenie są ludzie, bo w kinie tak jest, że są ludzie obok. To, że jesteś z ludźmi, którzy to się robią na żywo na scenie mhm. jest grupa ludzi to oglądających, jest super, nie? Jakby teatr, czy właśnie, czy, czy w klubie komediowym, czy w, czy w jakimś stand-upowym miejscu. To jest super. Ja nie wiem, czemu ludzie tak nie, nie, nie czemu w ogóle kluby, nie wiem, stand-upy nie są zapełnione, to mi się tak. wydaje, że. Ja na przykład e, też się przeprowadzałem z tego względu do Warszawy, że ja potrzebowałem być z ludźmi. Ja się znudziłem jakby e, samotnością trochę, bo ja lubię bardzo samotność, odpoczywam, ale mi się to znudziło. Ja wolę, wolę, wolę mm. być z ludźmi, wiesz, robić coś z ludźmi fajnego. Tak. I się dziwię, czemu ludzie w ogóle wiesz, nie, jest tyle ludzi i a co, zdarzają się eventy, gdzieś tam pójdziesz na jakiś event i on jest, nie, nie jest pełny. To bardzo dziwi. No wiesz, no masz czasami w teatrze wolne tak. miejsca czy gdzieś. No oczywiście. Myślę, że teraz ludzi jest nawet ciężko wyciągnąć z domu, że mają tyle form rozrywki nawet po prostu w internecie, że, że no może właśnie, mniej może to jest to. im się chce. Wiesz, to nie jest tak, że jedyną opcją jest. Książka, jak było kiedyś, albo jeden program telewizyjny, teraz możesz sobie wybrać co chcesz, więc myślę, że może to po części z tego ludzie za dużo pracują i. No właśnie, ale ja nie, nie wiem. Nie interesują ja, się ja, takim ja mówię, rzeczami. jak mnie słuchacie ludzie weźcie i gdzieś do ludzi wyjdźcie, no. Wyjcie coś, obej obejrzycie sobie jakąś głupotę razem z ludźmi, a potem sobie pójdź pogadać gdzieś, tam, nie tak. wiem, do, do kawiarni. To jest super, no. Ja tu chcę promować, ja bym właśnie chciał taką promować, akcję Na Polak potrafi Po prostu, tak. że wyjść z domu, człowieku Weź, wyjść do, do ludzia innego I pogadać to. z nim o czymś, nie wiem, poznaj człowieka Spoko No właśnie, a propos robienia rzeczy w grupie To kiedy zacząłeś Impro ćwiczyć, czy kiedy Wszedłeś w improwizacje Takie grupowe To dobrze, że, dobrze, że jakby o tym, że Byłem w szkole w Stanach, bo Tam zobaczyłem po raz pierwszy impro tak? W telewizorze, w sensie takim, Aha. że ja zostałem zmi zmiażdżony tym, bo okazało się, że na jakimś ABC czy NBC, chyba ABC, co wtorek, dokładnie teraz pamiętam, bo to była moja data, moja, moje pół godziny przed TV-em, że <coughs> idę i jest Huzline z Anyway. Co tydzień, no, taki wiesz, zamiast YouTube'a teraz jest YouTube z Who's no tak. A I oglądasz, wiesz, co wtorek o 15 wracałem po szkole, włączałem szybko telewizor i siedziałem jak zahipnotyzowany przed tym telewizorem. I nie nie wierzyłem, że oni, tego, że oni to wymyślają. Ja przez pół roku nie wierzyłem, że to jest wymyślane. Myślałem, tak, jasne, oni tam krzyczą coś i to jest. Potem się otrząsnąłem, wiesz, już jakby, że, że to jest jednak rzeczywiście improwizowane. I strasznie się w tym zakochałem, w taki właśnie, o, oni rozśmieszają, ale też ja nigdy nie lubiłem się uczyć tekstów na pamięć, taki właśnie idealnie, wiesz, mhm. to, to mnie, to mnie mierdzi trochę taki, że super, musisz powiedzieć dokładnie to i ten, i to jak nie, to będzie źle. Tak. I to mi się podobało w improw, właśnie. Mhm. No i to było w 2001 roku. Um, nie, tak naprawdę w roku 2000 i potem wróciłem i potem za 6 lat w 2006 roku, jak pracowałem w korpo i yy, zacząłem się jakaś taka chęć na teatr wchodzi, zaczęła wchodzić, zacząłem wpisywać, jak już wiedziałem, że spieprzam stąd zacząłem wpisywać w Google'ach tam warsztaty teatralne, warsztaty coś tam no i raz wpisałem, patrzę Instytut Teatralny, warsztaty z improwizacji fabularnej, tak, co? Improwizacja fabularna? I poszedłem tam i to były takie przez rok darmowe warsztaty, co sobota o chyba 11.00 prowadzone przez Michała Sufina z Klancyka. I one były i za darmo... No robił przy... darmowe warsztaty przez rok? Tak. Sufin? On... Tak. Na pewno to nie, był jakiś nie to były jakieś Nie, to były początki. Nie, on dostawał za to pieniądze. No e... tak, tak. Tylko chodzi o to, że dla nas były darmowe. To i... Tak. I nie, nie było chyba, nie, nie wiem, czy nie było, może jakbym bardzo chciał, to bym znowu pieniądze. Ale wtedy jakby to, że to było z darmo, to był taki mega prezent dla tych ludzi, bo tak. też się poznawaliśmy z improwizacją. I to były chyba w ogóle pierwsze warsztaty w Warszawie takie oficjalne, bo mm. wiem, że Michał chyba już trochę, trochę działał tam, jakby z pierwszą wersją klancyka. Yy, grupa się nazywa Derast Twice zanim była klancykiem. Yy, no i chodziłem tam przez rok, co sobota, to było moje życie, jakby wiesz, olać korpo w tygodniu, po prostu sobota zaraz będzie. Yy, no i tak, tak się zaczęło, jakby. Mm -hmm. I potem miałem tylko dwuletnią przerwę, tak zupełnie w ogóle nie robiłem impro, bo Ty. musiałem zostawić wszystko dla stand-upu, dla tego, co tam zacząłem... E, taką miałeś misję wtedy, tak? Tak, coś, tylko no, się skupić na tym. A potem chciałem wrócić bardzo, bo znowu się stęskniłem za tym. I co, i potem na stałe to zacząłeś robić jak z, z Hofesinką, właśnie dopiero, czy, czy coś jeszcze mieście po, hmm. pomiędzy? Na stałe był taki okres, że na stałe, e, no to robiłem jakieś próby. Jakieś tam, z, ludzie, jacyś ludzie się zbierali gdzieś tam w resorcie, czy gdzieś, wiesz, tam mieliśmy taką grupę gdzieś tam popołudniowe czwartek w resorcie. I coś tam ćwiczyliśmy, czasami jakieś dżemy były, raczej tak nieoficjalnie. Był to taki czas, że byłem przez parę miesięcy w klancyku, tam z nimi występowałem. Potem właśnie był okres stand-upu, a Hofesinka, w której obecnie jestem, jakoś się zawiązała, no nie wiem, już chyba cztery lata temu, więc trzeba było policzyć, ale to wyszło z grup czwartkowych naszych. Czyli tam parę osób, ok, my chcemy coś więcej, my chcemy stworzyć coś, co będzie organizmem takim bardziej zbudowanym na zaufaniu, niż tylko może wpadnę. No i te osoby, które są. Z... grupy to ktoś z klancyka organizował, czy wy się jakoś zebraliście mm, tak, no? Raczej różne osoby, ale mhm. tam już wtedy był właśnie Piotrek Sikora, z tego co pamiętam, Paweł Neigebauer. parę osób, nie pamiętam skąd, chyba właśnie z chłodnej jakoś to się, wiesz, jakby z tych takich początków klubu komediowego, gdzieś tam jakieś takie osoby, które no nie były w klancyku, nie miały, mhm. jakby nie przynależały do niczego, mhm. gdzieś tam pomyślały, ej, zróbmy coś razem. Mhm. I Taka grupa się formowała jak przez jakiś czas dłuższy, no, żeby tam te osoby, ok, wiemy, że ty chcesz na pewno, więc y, zadeklaruj się, bo chcemy coś tworzyć na dłuższą metę. To były na, na chłodnej te spotkania, tak? Nie, yy, jeszcze hofesinki, nie. początki bardziej mi się kojarzą. Mieliśmy próby w różnych miejscach, y, ale żeby były próby na, na chłodnej, to nie pamiętam. Mhm. Nie, nie, na myślałem, że te grupy czwartkowe, ale też nie. Te, to też w resorcie też, było. Też w resorcie. A, w resorcie. Tak, mhm. tak, tak. Porównujesz jakoś te formy w ogóle? Masz takie poczucie, że to... To mi się bardziej podoba, albo to, albo. No, w tym chciałbym się, mieć takie. W tym się spełniam bardziej w tym względzie, a w stand-upie tak, nie? Czy, czy nie? Co, nie nie od... zastanawiam się nawet. Kurczę. Podejrzewam, że byłbym lepszym improwizatorem, albo lepszym stand gdybym drugą formę odrzucił. To jest taka cena, którą muszę zapłacić za to, że robię obie rzeczy. Tak praktycznie zawodowo, więc y, to jest cena, którą płacę. Nie mogę, nie potrafię w tym momencie jeszcze, jakoś ciągle na tym myślę, jak zrobić, żeby rozwijać się w obu idealnie tak samo. Mhm. Ale jednak energia, jaką wkładasz w jakimś czasie, w coś, nie, nie da się jej rozłożyć na dwie rzeczy. Nie możesz robić dwóch rzeczy na raz. Znaczy, dużo improwizuję w stand-upie, ale raczej w impro nie stand -upuje. Te, te, I, ja i, I to jest tak, że lubię bardzo impro, bo pozwala mi być tu i teraz, jakby nie myśleć o tym, że idę na występ i muszę mieć, powtórzyć sobie coś. Jest takie bardzo wolne i raczej chodzi o grupę, nie? raczej mm. chodzi o to, żeby wspierać grupę, a stand up y, ma straszną moc, ma ogromną moc. Jednostka na scenie, która potrafi rozbawić jest po prostu... Mega, mega moc. I to jest fajne, że jesteś taki trochę czarodziejem, że mówisz coś mówisz słowo i nagle widownia, wiesz, ma bekę. I <grych> tak. e, jakby uz, uzmysłowiłem sobie to na festiwalu we Wrocku rok temu, gdzie właśnie e, obserwowałem ludzie, jak występują, sam występowałem. Było tam 300 osób na sali i coś mówisz i po prostu cała sala ma radochę z tego. I w impro raczej tego nie ma. W impro raczej może być tak, że może być spektakl, który w ogóle nie ma śmiechów, nie? albo mhm. jest smutny, albo jakikolwiek inny. Tam bardziej chodzi o różne emocje. Tak, tak. A tutaj jesteś bardziej, wiesz, jesteś strzałą, która leci w dychę, po prostu. Wiesz, o co chodzi, masz, masz cel. A w impro to jest takie, że jak będzie czwórka, to też będzie jakaś jakość tego, nie? Że to będzie czwórka, ale taka, wiesz, w innym, jakby w inną stronę. Nie chodzi o to, że to nie jest dobre, tylko to po prostu może być, ta dycha to jest jakby śmiech i w ogóle euforia i super mhm. największa radość. A tutaj możesz w różne emocje celować. Tak. I to jest fajne, że czasami można być po prostu poważnym, że można zagrać poważną scenę, Jasne. co często i tak może być śmieszne. Bo poważna scena improwizowana, często też ludzie się śmieją na niej, nie wiadomo czemu. Albo, albo może wiadomo. No nie, no bo to, to bo jest taki przynajmniej kontekst, że można się śmiać, tak? A... Tak. A jak to jest realistyczne, to chyba nawet lepiej, nie? To trochę takie, takie, takie dramaty, które są zabawne, nie? Często jest tak. bardzo dużo fajnego, takiego już przynajmniej czarnego humoru, czy też w filmach na przykład, które są dobrze napisane, nie? Ale to wiarygodne jest nadal. W komedii trochę tam prze, przekraczamy tą barierę bardziej, nie? Że to jest, a to jest wyolbrzymienie zawsze, nie? Tak. Tak. To jest może głupie pytanie, ale mnie ciekawi, czy uważasz, że któraś forma jest trudniejsza? Czy łatwiejsza, czy jak to postrzegasz? Jest tak samo trudna oba, obie, oba, forma. oba forma. Obie formy są tak samo <grym> trudne i tak samo łatwe. No, po prostu zależy ile czasu na to poświęcisz. Mm -hmm. Ja też widzę jak osoby, które w impro się rozwijają, obserwuję osoby od wielu lat, które zaczynały na, praktycznie na moich oczach i teraz widzę jak grają. Po prostu mówię wow, ale po prostu super, to jest taka zmiana. Jak coś długo robisz to i wkładasz to serce i dużo pracy, to, to będzie, musi to być dobre na jakimś etapie. Naprawdę musi. to nawet nie chodzi o jakiś talent czy coś. Jeżeli chcesz, to najpewniej masz coś do zrobienia. Tam, masz jakiś talent czy jakiś zalążek. Tak. Jak czegoś nie chcesz ale. robić, ale chcesz być tym dobrym, no to po cholerę, nie? Więc... Yy... Na pewno na pewno stand-up jest bardziej taki wewnętrzny, taki bardziej, że musisz, nie wiem, posłuchać samego siebie w ogóle, a w wy bardziej słuchasz innych ludzi. Tak, tak. I to jeżeli jesteś na przykład osobą, która ma problemy w, soc w socjalnych jakby akcjach i w byciu z drugim człowiekiem, to pewnie lepiej robić stand-up. Jak, nie tak? wiem, nie. A nie otworzyć się przez impro? To, to, znaczy chyba to, już... to jest inna sprawa, że wiadomo, że impro jest y, mega otwierającą, mhm. wiesz, takim otwieraczem jest, ale to pytanie czy chcesz? No tak, jasne. Jak nie Jeżeli chcesz robić to... komedię, ale masz y, y, fuck off, no to ogólnie, no to rób stand-up no tak, prawdopodobnie tak. będziesz super, bo, <laughs> by, bo będziesz miał taką perspektywę i takie obserwacje, że Wiesz, takie obserwacje od strony osób, które nie lubią ludzi, tej. mogą być bardzo śmieszne. Jeszcze z taką personą sprzedawane, nie? Tam, No tak. Nie wiem, już widzę kogoś w stylu Stevena Wrighta, który mówi, że byłem na dworzu, tam jest tyle ludzi. Nie? Wystarczy, że powiesz to w jakiś sposób, no z jakąś emocją to już będzie śmieszne. Tak. Miałeś jakieś przygody, takie zdarzenia z hecklerami charakterystyczne, które pamiętasz? Albo wieczory, gdzie ktoś się, coś nie, ktoś przeszkadzał na występie, albo, albo nie wiem, może pomógł hmm. też. Niektórzy też tak mają. No Miałem jedną kiedyś osobę, czy która, w ogóle o tym sądzisz, która czy, czy musiała być jak na próbowaniu. jakimś dziwnym narkotyku, ponieważ nie docierałem nic do niej i e, często to wspominam, bo e, był spoko występ, byłem ostatni e, i ta osoba siedziała jakby przy ścianie po lewej stronie mhm. I, jakby, tak jakby to no, i tak co jak to jakby coś się rysowała na ścianie, wygląda jakby jak grzyb albo jakieś LSD czy coś. Tylko której weszło dopiero po trzecim wykonawcy. Znaczy ja byłem trzeci i dopiero jak po przerwie nawet, i to jakby jej weszło, zaczął działać, nie wiem, nie. Ona też po prostu gmerała na ścianie, coś mówiła do siebie. Ja tam coś gadam, a ona no fajnie mówisz. Wiesz, jakby... I ta jedna osoba, która mówiła cicho, zatrzymała cały występ. Ale -la -la -la -la. Znaczy ty, ty to było creepy ty też jej trochę. dałeś na pewno tą uwagę, nie? Czy nie, nie dałeś nie, nie, tego nie. zignorować No nagle zaczęła po mówić po prostu. Nagle zaczęła mówić. Ja tak mówię tak do niej. rozumiem, ale że. No. Aha, no bo ona by nie przestała mówić, tak? W sensie, chodzi mi o to, że zwróciłeś na nią uwagę, tak? Bo po chwili takt, odezwałeś się, tak, bo okay. zachowanie tej, tej dziewczyny było takie, że okej, okay, zatrzymajmy się, no tak, o co tu chodzi, jasne. popatrzmy na nią i ona zaczęła jakieś takie naprawdę dziwne ruchy, dziwne rzeczy robić, tak jakby, to nie było, że ktoś walnął piwko, nie? Że ktoś <laughs> krzyczał eee, śmieszne albo nieśmieszne, tylko po prostu dziwne rzeczy. No i ja mówię to nie, czy możesz troszeczkę, jakby już kończę, nie jakby rozumiem, że to jest długi występ, ale Zaraz ten, daj mi jeszcze parę puent powiedzieć ona tak. A, tak, tak, oczywiście. Ale fajnie mówisz, ale śmieszne. Wiesz, jak był taki creepy, nie? Gdzie to I było? Wrocław. Aha, Wrocław. To był Wrocław dawno temu. No i co? I o ile pamiętam, to nic z nią nie zrobiliśmy, bo ja już miałem tak, nie wiem, 5 minut do końca. Mhm. Ale to było tak trochę, że już widownia jej nie lubiła, tej osoby. Tak, to było tak. takie dziwne już. Już się dziwnie robiło, więc ja trochę chyba nawet skończyłem, bo też nie mieliśmy takiego flow, takiego klimatu, żeby ją wyprosić. Bo ona nie była, nie była jakby bardzo przeszkadzaczką, tak. ale tak bardzo intelektualnie przeszkadzała słuchać mnie. W sensie tak. takim, że mam mikrofon, ale ona była tak jakby ciekawa w tym, że ludzie tak patrzyli na nią, bo no wiesz, co ona odwali zaraz, nie? No, ale była tak. spokojną osobą, była spokojna, nic nie ta, nic nie, jakby nie, nie wadziła bardziej, ale czuję, że widownia była takie, tak po stronie takiej hej, daj nam jeszcze chwilę posłuchać. Dziwne, Dziwnych ludzi była. się obserwuje. Mogą tak, być, tak, tak, są ciekawsi, być ciekaw, nie, niebezpieczni też, więc. No tak, tak. No nie wiem, zdarzałem się takie. E... Dużo improwizujesz i często też chyba zagadujesz jakoś tak ludzi, więc myślę, że nakłaniasz, do, znaczy otwierasz się na to i nie masz tak, że często ludzie ci przeszkadzają, depną, ktoś nadepnie na płac. Albo... Chyba, chyba nie, ale często mam takie akcje, że. Znaczy często potrafię wyodrębnić takie sytuacje, że mówię coś, jest cisza i nagle. Znaczy nie jest cisza, jest jakaś tam reakcja, ale nagle jakaś osoba wybucha. Jedna. Nie wiem, takie Aha. pojedyncze takie. Yy, nawet jedno jest w YouTubie na, yy, z Krakowa nagrane że jest coś tam mówi nagle jedna osoba wybucha. Nie tak, że cała sala, tylko jedna. Aha. Ta jedna osoba wybucha i to jest wiesz, jakby reakcja łańcuchowa, że jedna osoba potem je. Tak. Nie wiem, czy po prostu coś tej osoby odwali, czy po prostu yy, jakoś jeden żart trafia bardzo mocno do jednej osoby i ona tak. jest... Re... Ale to jest super właśnie, bo tu widać, <coughs> jak działają duże sale, nie? Mhm. Że naprawdę fajnie się gra w dużych salach. Że tak, że większości osób to, to nie rozbawiło to nie obchodzi, w ogóle, albo trochę... A, ale jak jedna osoba... Ale do kogoś ten, tak trafiło. Znaczy to mówię, że to nie chodzi o cały występ, to nie jest tak, że on wybucha po, po każdym żarcie, tylko na pół godziny raz się coś takiego zdarzy, nie? Być może to jest tak, że taką bombę się dozbraja przez 20 minut i, i tam podłączy kabelki. To bardziej skomplikowane, tak? Tak, ale to, to niewidzialnie się odbywa. Uh -huh. I potem wpły i rzeczywiście wpływa na resztę jeszcze jakoś tak, że wszyscy się śmieją. No, no bo... wiesz, fala w wybuchu. Tak, no nie jest tak, że śmieją się z niej po prostu, z tej osoby, że ona nie nie niezręczności. Nie, ja, czy, to, czy, chyba, nie, chyba nie możesz powiedzieć, że to oni się śmieją z tej osoby. Mhm. Oni się śmieją chyba po prostu, że y, tak to strachowia, bezimienna radość wy, wylatuje tak. i on dostajesz wiesz, odłamkami radości. To jest tak, że y, to nie jest, y, że oni się śmieją, że ta osoba coś tam albo ja coś tam, tylko bardziej o, fal, haha, fala radości Aha. weszło. To, co to co, mnie co jeszcze, tam, to mnie. właśnie co robiłeś ostatnio? Jeszcze krę kręciście z z Grzegorzem Halamą i z całą ekipą, jeszcze takie ja tu nie wymienię wszystkich, ale film kręci się. No dużo się, by tak. wymieniać, skręcimy z taką ekipą X-Best Cinema z Zielonej Góry, to jest A, tak. dwóch takich chłopaków, którzy są mega zdolni jakby filmowo i montażowo. No naprawdę, jak zobaczyłem to co robią, to właśnie od razu się zgodziłem, żeby z nimi robić coś. Mhm. Bo to jest jakby totalnie, wiesz, robimy to na spontana, praktycznie jeszcze dokładamy do tego własne pieniądze i tak. to jest bardzo duża zajawka. Tak, kręcimy film. No, teraz mamy chwilę przerwy, ale mam... możemy powiedzieć, jak to się nazywa i co tak, to w ogóle film jest. Tak, Nazywa czym? się Ostatni Samotnik. Już nagraliśmy sporo, naprawdę. Mamy miliardy giga filmów na dyskach, których mamy 500. Po prostu bardzo dużo materiału mamy. Kręcimy na wariata, ale jakby była też akcja na Polak Potrafi, więc kupiliśmy fajny sprzęt. Uh -huh. Kręcimy to tam, jakimś tam Lumixem, Panasonic Lumix, jakiś tam 4K. To jest, tak. to jest dobrze, to jest uh -huh. jakby 4 razy HD, full HD, <laughs> więc tyle pamiętam z tego, co my mówili. Okay. Nie, obraz jest naprawdę piękny. Mamy taki sprzęt, który naprawdę możemy nagrać fajny film. I okej, okay, on będzie wyglądał jak najlepiej może wyglądać film zrobiony amatorsko, ale z włożoną dużą ilością serca w to. nie? Tak. Więc... Wiadomo, już kiedy będzie ten film, czy to jest jeszcze... Co, no jesteśmy jeszcze na razie w małej proces. kropce, ponieważ yy, teraz dużo wszyscy pracujemy i mamy do nagrania bardzo, bardzo trudne sceny. Mamy mm -hmm. teraz także nagraliśmy, nie wiem, nie wiem, ile procent filmu, ale na pewno film ma trwać ponad godzinę, a my na pewno już mamy, nie wiem, 30-40 minut nagranego. Mm -hmm. Znaczy materiału, wiesz, jest tony, ale tak, tak na oko, więc... Yy, Mamy do nagrania sceny walk, sceny wybuchów, jakieś takie, wiesz, jakieś takie absurdalne rzeczy, że ciężko zorganizować czas sześciu osobom, które no. pracują indywidualnie, się jeżdżą, plus jeszcze właśnie jeden z X-bestów Cinemów pojechał na studia do Krakowa zielone Zielony, więc też jest ciężko się zgrać. A będą wy, wybuchy: będzie pirotechnika, czy wszystko w komputerze? Um, nie, nie, no, będzie dużo komputera, ale y, takie akcje to mam wybuch granatu mhm. to ma być. Ma, będzie. być ma, ma być tak, że po prostu wiesz, pff, będzie, nie wiem, czy będzie sam wybuch, ale efekt taki, że z pomieszczenia wyleci dym z, bo, tak no z, tak. z profilu, na pewno będzie prawdziwy. No. Jasne. Um, no nie, nawet nie chcę mówić o tych scenach, jakie mamy zaplanowane, oprócz scen walk na, nożo, na noże, na przykład tak. będę walczył na noże z typem, nie? O kurde. Tak. I jakby, e, wiesz, to są takie sceny, które ćwiczyliśmy już nawet, mieliśmy próby, e, ale jeszcze się nie odbyły zdjęcia, bo no, to są trudne rzeczy, no. Mam nadzieję, że, wydaje mi się, że w przyszłym roku na pewno będzie ten film, ale czy, czy na pewno nie w styczniu, jakby tak, mhm. że wiesz, no teraz mamy spotkanie w grudniu, właśnie czwarty, piąty, żeby przegadać plan działania, bo mhm. mamy sceny, gdzie trzeba... No nawet nie chcę mówić, bo jak tego nie zrobimy, to, e, to będzie potem lipa, ale bardzo chcemy zrobić trudne sceny. Czy masz jakieś jeszcze poza stand-upowe akcje, o których nie wiem, może znaczy, Tak, jak, e, robisz. Jedną no, akcję, którą chciałem powiedzieć, to właśnie to, co też ty robiłeś? Famous Jim Williams zaprosił mnie na A. angielskie granie do Wrocławia. A właśnie, jak to było. I to i właśnie grałem w niedzielę teraz, i powiem ci, że to było to było takie wyzwanie, typu w ogóle jak zaczęcie stand-upu, bo ja kiedyś tam robiłem, nie wiem, 4 czy 5 minut po angielsku. Um, ale to wiesz, no, to był open Mic. A teraz zrobiłeś od razu pół godziny Pół godziny tak? byłem na scenie wiesz, I jakby i była, i było Oprócz takich żartów, które wymyśliłem tego dnia we Wrocławiu to One weszły średnio bardzo e, No to ogólnie e, Moje tłumaczenia, moich żartów Zadziałały I Aha. to było niesamowite, że e, Fajnie się grał dla zagranicznej widowni W tak, takim, tak. że w większości, podejrzewam, to byli jednak zagraniczni e, Ludzie no yy, tak, i, pewnie przynajmniej połowa. Tak, jakby... tak, co najmniej, nie? i ja, w ogóle z... w bleczarni, tak? Tak, super się grało tam. I oni ja wyczułem w ogóle, że mam takie przeczucie, może ono jest błędne, ale że y, osoby z y, zagranicy w sensie y, bardziej się śmieją. Jakby mhm. oni jakoś tak bardziej w to wchodzą. Tak, nie tak. wiedzieć czemu. Nie wiem czemu. Czy oni są inna, Też nie inna wiem, kultura? Też jest trochę inne chyba nastawienie. Jest, jest trochę może to... Mniej tego, co, z czego Antek żartuje ostatnio, że, że jakby... Żeś tak siedzą z założonymi rękami. To no, no. też na pewno się trafi, ale tam przynajmniej, nie wiem, nie wiem, z czym to się wiąże, ale tam zawsze były raczej dobre imprezy w tej, w tej mleczarni. Różne Bardzo fajne tam, miejscu, no. Różne tam dżimy organizuje i zawsze sporo ludzi, zawsze często są ludzie z, in, z innych krajów, z innych zupełnie kultur, jacyś właśnie e, albo mieszkający od dawna we Wrocławiu, tam Amerykanie czy coś, ale no tak, no są, są bardziej jakoś otwarci, na to może więcej znają trochę i, i Wiesz, jakiś inny jest ten odbiór No nie wiem, przyszli się bawić, a nie Tak bardzo tak. To, też, to czułem, też to czułem, że właśnie raczej jest takie Myślę, że to polska widownia może się tego uczyć Jakby takiego, my się uczymy stand-upu dla niej i myślę, że widownia też fajnie jakby się uczyła po prostu iść bez oczekiwań na występ. Jakby idziesz... O, to pojechałeś teraz, stary. ale będą hejty, kurwa. Niech będą hejty, ale chodzi o to, że nie o nie, chodzi o, nie chodzi o to, że brak oczekiwań. Nie, nie, nie chodzi taka... o brak oczekiwań. <laughs> ja to źle wiem. zabrzmiało. Nie chodzi o brak oczekiwań, tylko coś takiego A, nie, to na... Ja na... Tak usuńmy jakby w sobie samym przeszkody do odbioru tego, jak najczyściej to może być odebrane. W sensie, że tak, wychodzi tak. jakiś typ, może go znam, może go nie znam, on chce rozśmieszyć mnie, więc ja nie będę stawiał zasieków takich, mhm. wiesz, zewnętrznych, nie, tak że... z góry jakiś takich załania, Nie, bo, bo nie. Jakby to usuńmy, tylko po prostu... To nie jest łatwe, nie? bo czasami miałeś zły dzień albo coś, ale wydaje mi się, że warto uczyć się tego jednak e, od innych ludzi, którzy to mają. I nie mówię, że zagraniczni to mają, bo są, ta, są Polacy, którzy tak mają. Wiesz, to nie jest, że Polacy to ma, nie mają, a ktoś to ma... Są indywidualne sprawy. Tak, Warto tak, się uczyć ale... takiej, takiej otwartości. Okej, okay, ten gościu chce mnie rozbawić, pozwolę mu na to, nie? Mhm. Jak mam ochotę. Spokoj. No to tak, to też jest fajna taka realizacja, że tłumaczysz na przykład materiał i nagle okazuje fajna. się... <laughs> Very e, Polish. <laughs> e, jak się mówi? Wiem, wie, no, uświadom no, wie, Uświadomienie ale, sobie, że... Ale pozwólmy możesz... sobie na te słówka. Ja, nie, ja, oczywiście, ja, wie... ale tak, ale ja też staram się mówić w miarę po polsku, dlatego nawet dobrze, że... że tak, no to jest piękne. Ja bardzo lubię po angielsku, po angielsku to słowo. Znaczy, <laughs> i, I sens tego po angielsku tak, jest fajny. Re Realization, wiesz? tak? To. Jeszcze tam mówi się chyba, a ja przyszedłem do realizacji, nie? Tak, I, a, came. Tak, I came... Można chyba powiedzieć, I came to realization Jakoś tak, to nie, że... realization, no to było... jest fajne jakbyś tak tłumaczyć angielski tak idealnie prosto tak nie no to, to często to nie jest fajne to nie jest no, dobra ale technika ty... ale, ale czasami można może można coś przetransplantować myślę e, ale tak ale nie no, że to jest fajne uświadomienie sobie fajnie uświadomić sobie że, że ten materiał działa w obu językach tak Tak, to, to bo... nie jest coś... no, tym bardziej że trochę tam z polaków jadę nie w sensie takim że że my Polacy coś tam, mhm. jako tak naprawdę troszeczkę robię z siebie po raz pierwszy w życiu takiego underdoga, że wiesz, że... Tak. Ym, może nie underdoga, tylko bardziej osoba która sama z siebie się śmieje ze swojej jakby narodowości w taki fajny sposób mhm. i dla, ym, dla nie wiem, anglojęzycznych osób, to pokazuje, że niby ja mam dystans do siebie większy, wiesz, bo jak gadam o tych polskich rzeczach, tak to mówię, no my Polacy, my Polacy, nie? My masz, Polacy, ale... nie? A jak ktoś widzi mnie, ja mówię, no my Polacy, no to on, o, on ma dystans do, do narodowości, do tego, co, tak. jacy są Polacy, wiesz. To jest podwójnie jeszcze, e, ja zyskuję jako na plus jeden do łatwości żartowania, nie? Bo oni, mhm. on ma dystans do siebie, wiesz. Tak, tak. Podstrzyga. I to tylko po angielsku zadziałało w ten sposób. Aha. Tylko po angielsku? Zajdziemy? Tak, no bo jak mówię po polsku o tym, że wiesz, że mam tam o tym oberku, mówię ten żart, no to po prostu jest taki, że mówię o tym, że narzekanie jest taką naszą cechą narodową. I okej, okay, a jak ktoś widzi w kontekście jeszcze z innego kraju przyjechał i widzi, no, o, rzeczywiście, wy, wy komplej na lat, nie? I, I ono to śmieszne <laughs> jest, nie? Przepraszam, nie zrozumiałem, czym się różni, gdzie jest ten Dodatkowy, poziom, myślę, Dodatkowy poziom jest taki, że jak ja mówię, że my Polacy coś tam i to Polacy oglądają, no to, to wszyscy są ok, my Polacy. Tak, nie? poznają. A jak ktoś się ogląda, nie wiem, z Irlandii, mnie. I mówi, no my Polacy, to on tak, o kurde, on ma dystans, jakby podwójnie to widzi, jakby mhm. jako osoba, wiesz, że, że ja się jakby uzewnętrzniam przed osobami z innego kraju, że tak, troszeczkę tak. jakby taki czuję się, otwieram się, tak, wiesz, okay. że na, na zranienie jakby, nie? Rozumiem. Że dla nich to jest jakby dodatkowa wartość, mi się tak wydaje. Tak, nie? że jednocześnie rozpoznają coś, z czego ty się tak. nabijasz, tak, że a widzieliśmy to, czy coś. I, I że z siebie trochę, tak? Że, tak, tak, że, że, mm. ale to, to, to jest takie bardzo małe wrażenie, ale takie tak, odczucie rozumiem, było, rozumiem. Że, rozumiem. że bardziej właśnie, e, czego nie umiem zrobić po polsku, tak, no bo, bo jestem jakiś taki, jaki jestem. <laughs> jestem, jaki jestem. Gadałeś z kimś tam z widowni? Gdzie tam? Tam? Tak, bo ja zawsze na, na anglojęzycznych występach lubię ludzi zagadywać Bo częściej trafię na kogoś, że jest z innego kraju Albo zaskoczy mnie czymś Tak, że mm -hmm. na przykład koleś z Indii To nie wiem, czy nie spodziewam się czego, co on mi powie w sensie, Nie, nie mi wiesz co, nie ja nie tak widziałem bardzo. tych ludzi za bardzo W sensie takim tak było światło Nie widziałem no, tak. ich za bardzo Natomiast miałem taką jedną opcję, że Jakaś babka wstała i zapytała, jak, co tam mojej mamy, bo ja tam na początku zagadałem, że Jim mnie zaprosił, ja nie chciałem, na początku wzbraniałem się, on w końcu wziął moją mamę do niewoli i, i muszę to zrobić. Nie? I potem ona pod koniec występu, ona się naprawdę przejęła tym. I ona jest. pod koniec występu wiesz, gdzie jest twoja matka, wiesz, co, co z nią, nie? I żartowaliśmy, no, no naprawdę. I jeszcze była. I nawet nie potrafiłem stwierdzić, czy to była. Ona, czy ona tak genialnie żartuje, że się w to wkręciłem? potem przyszła i, i coś tam gadaliśmy. I była jeszcze dziewczyna, która po prostu tak wybuchła śmiechem w pewnym momencie. Do, do, do, do, Aha, tak, tak, tak podobnie. I też po prostu to było takie wydarzenie, o którym warto było pogadać chwilę, że, tak, że, że fajny śmiech, tam z czego się śmiała, czy coś mm -hmm. tam. Raczej czy... nie gadałem, także o, skąd jesteś, czy coś tam. Tak, tak. Czyli czy planujesz teraz próbować występować po angielsku? Częściej gdzieś w innych tak, miejscach? Tak, właśnie, czy? tak. Mam coś takiego, że um, to jest trochę znowu rzucanie sobie roboty sporo, ale... Tak myślę, że nie wiem, czy nie zrobić jakoś tak, że żeby pojechać kiedyś właśnie albo do, do Edynburga na festiwal, albo mhm. albo gdzieś do Londynu po prostu na open Mike. -i. I jako takie, wiesz, wyzwanie sobie, nie? Jasne. I wiem, że do Edynburga da radę to zrobić. E, nawet no, na ma... Fringe Festiwal? Czy... Tak, na tak. Fringe'u, nawet na tym darmowym Fringe'u zrobić darmowe Fringe. To jest coś takiego, że no są dwa fringe nie? Jest jeden Fringe, gdzie musisz zapłacić tam dużo pieniędzy. Płacić, za, dużo płacę, płacić dużo, zainwestować dużo pieniędzy. Płace, płace, nie dużo, jestem. dużo, zainwestować pieniędzy w jakieś tam promocje, coś tam w rzeczy. A jest też darmowy fringe, że po prostu sam promujesz się tam, nie wiem, e, chyba możesz mieć jakiś plakat czy coś w jakiejś gazetce, mhm. Ale ogólnie stoisz na ulicy i zapraszasz na swój show. Mhm. I, a dostajesz pieniądze, jak ludziom się spodoba i będą chcieli do wiadra wrzucić, wychodząc. Tak. Nie byłem na takich przedstawieniach e, na fringe'u parę razy i to jest całkiem sympatyczne. I to jest tak, że grasz na przykład codziennie przez, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, albo cały mhm. miesiąc nawet. Ty. I codziennie na przykład o 14, o 11 niektórzy grają. Mhm. Jest to wariactwo. Natomiast ja mam o tyle łatwo, że mamy rodzinę w Edynburgu, więc Aha. odeszło, bo jakby martwienie się o to, gdzie tam będę spał, przez tak długo, dużo czasu. Ty. Więc to, że tam mamy rodzinę w Edynburgu właśnie, praktycznie wiesz, pół godziny autobusem od Edynburga, no to jest takie, wow, może to jest takie los tak mówi ci? E, weź tam, już ma nocy, już załatwiony, weź. Tak, Więc, no y, to jest spory, taki, wiesz, zachęta, nie? że jakbym tam nie miał rodziny, to kurde, gdzie tam będę mieszkał przez miesiąc albo przez dwa tygodnie, nie? to pewnie dużo by pieniędzy kosztowało tam gdzieś ogarnąć sobie spanie przez tak dużo czasu, mhm. ale w, tej, w tym wypadku zastanawiam się. Tak, ja Nie myślałem o tym tak na, na poważnie, ale jest, fascynuje mnie to trochę, to strasznie jest znany festiwal, a poza tym to jest jakieś olbrzymie, nie? w sensie mnóstwo to... ludzi, tak długo to trwa jeszcze i że przez tyle czasu jakby cały dzień jest, nie wiem, no nie tylko komedia chyba, tak? ale Tam jest dużo rzeczy, tam są chyba. wariactwa. jakie tam Aha. byłem, to był na przykład koleś, który się nazywał chyba Bacon Face i po prostu występował w jakiejś takiej masce wrestlera i miał na twarzy bekony, takie dwa wielkie bekony wycięte, świeże i rzucone na twarz i to był jakiś bestseller różne jest dużo stand-uperów, jest. jest dużo właśnie jakichś magików, Aha. Tak. Wszystkiego tam jest dużo, zwykłego teatru, dziwnego teatru, jakichś performansów takich mega, ale uh -huh. są też wiesz, tacy stand właśnie jak Izard, jak Dylan Moran, w ogóle Dylan Moran mieszka w Edynburgu, więc dla niego to pewnie jest, wiesz, no chleb, tak. chleb powszedni. I tam jest tak, z tego co pamiętam, jak się pytałem, to Edynburg w sierpniu zamienia się w miasto, w które, po którego ulicach chodzi, nie wiem, 300 tysięcy ludzi codziennie, uh -huh. jakby w sensie, że tam przebywa, to jest, nie wiem, 300 klubów, tak praktycznie codziennie... 300 klubów? klubów? 300 miejsc Aha. jest, takich venuesów, nie? Tak, tak, Możesz... organizują Występy są od 11, co godzinę. W każdym miejscu masz co godzinę występ od 11 do, do 4 rano, nie wiem, do 3. Pff, to jest po prostu taki mhm. absurd, że no i jak byłeś na takich występach, gdzie tam ludzie naganiają jakby na swój występ, to tam jest więcej niż pięć osób? Myślę, że tak. tak. Jest, bo jest, jest duży popyt na to przez to, że jest na ulicach masz po prostu ludzi wylanych po prostu jak z, jak mhm. z ogromnego wiadra wszechświata. Czyli nie brakuje tej potencjalnej widowni, tak jakby? Myślę, że nie. To też jest kwestia taka, że jak ty to sobie wymyślisz, bo ta, ten sposób promowania się jest jakby takim trademarkiem Edynburga, że wiesz, że niektóre spektakle na przykład grają na ulicy, kawałek, fragment jakiegoś bardzo widowiskowy fragment spektaklu. No i potem jakieś tam trzy osoby przechodzą i dają ulotki. No, dzisiaj gramy całość o 20.00 tutaj, mhm. tutaj, nie? Oni zapraszają jakby tym, jakimś kawałkiem występu. Tak, tak. No, a stand uperów widziałem różnych, podchodzili po prostu mówili: tutaj I'm doing, wiesz, robię stand-up tutaj, wpijaj, masz tu ulotki, i dają ulotki, nie? Mhm. No ale w końcu przejdziesz się raz ulicą, i masz garść ulotek, nie? I coś musisz. Jeżeli tam jesteś się. przez miesiąc, to zobaczysz dużo. Ja, ja jakbym tam jechał, tak <grym> naprawdę grubo się na tym zastanawiam. to Tam nie musisz grać przez 30 dni. Możesz grać tam, nie wiem, 4 dni z rzędu. To też będzie super, nie? Tak. Nie wiem, Stewart Lee tam, jak byłem, to Stewart Lee grał przez miesiąc. 30 występów przez miesiąc miał codziennie i to się nazywało. Dużo na temat Stewie'ego o niczym. Aha. I po prostu on robi work in progress. On przez miesiąc robi work in progress. Much much is, is, na... tak? tak, is too about nothing. Tak much ale... is tak. Uh, much is to about nothing. nie is about nothing. bo nie, bo to, to jest do Szekspira odwołanie. A, no to widzisz, no to widzisz do tego, Sorry, i... nie skumałem tego, ale wiele hałasu o nic, no no Ale to nie, nie. polegało na tym, że to był... E, ucz się, ucz się Karol, było, wiesz. I on, on na przykład miał e, napisane, że to jest Working progress show, Aha. no ale miał 30 występów, wszystkie wyprzedane. Tak. I to jeszcze na początku festiwalu wszystko było wyprzedane. On tam miał po no. 10 funtów to. A oczywiście są takie jakieś, powiedzmy, mniejsze show, no nie wiem, są po 5-6 funtów. Mhm. To jest na nasze pieniądze, to jest naprawdę sporo. Jakby to nie są, to są tanie rzeczy tam. Jeżeli miałbyś no to chodzić sporo, na dużo ale spektakli, tam to jest bardzo mało. Tak, ale wiesz, znaczy... jak miałbyś pójść na 10 spektakli i każdy z nich kosztuje dychę, 10 funciaków, no no to się robi sporo, spory, taki wiesz, sporo oglądania. Tak, nie no, bardzo dużo można wydać. Ale to nie jest tak, że możesz kupić jakiś tam karny czy coś tam Nie, nie sądzę. Nie? No. Znaczy, mm -hmm. Być może ja nie wiem te, wszystkiego o tym, mm -hmm. ale nie spotkałem się z ciekawym. A takim. sprawdzałeś już, jaki, jaki jest jakby próg wejścia, znaczy co trzeba zrobić, żeby tam w ogóle móc się... Czy chyba jest... zapłacić pieniądze. Aha. Tam chyba się płaci, nie wiem, jakieś 100 funtów, czy ileś, żeby wziąć udział w tym. Tylko wiesz, ja się nie wgryzałem tak aż bardzo, bo Jasne, nie, to, bo to trzeba rok, rok wcześniej się zainteresować. Ja teraz nie mam czasu, nie w tym, na pewno nie w tym roku bym to zrobił, bo mam dużo planów takich poza jeszcze pracą, które chciałbym zrealizować w tym roku. No nie wiem, ale to jest coś w taki, taki, takich rzeczy, że jakbym to zrobił, to jest takie wow, ale fajne wydarzenie. To jest coś mhm. takiego, że chyba właśnie po to się żyje, żeby robić takie szalone rzeczy, nie? Takie, takie tak. się, wydawałoby się głupie mhm. może, nie? Takie z, takiego, z takiej bezpiecznej strony. Jasne. Ale myślę, że można, można zrobić tak, żebym nie musiał w to wsadzić zbyt dużo pieniędzy, żebym, nie wiem, za bardzo na tym nie stracił. Bo nie sądzę, żebym na, to, na tym zarobił, tak. więc bardziej tak dla zajawki, nie wiem, nagrać jakiś fajny filmik e, e, na YouTube'a, wrzucić, e, że coś takiego było. Pewnie. Myślę, że to jest, e, no wiesz... To jest bardzo blisko. Ryanairem teraz można... No tak, to łatwo to To, łatwo tam to powiedziałem, standardowe darmowe bilety. <śmiech> <śmiech> nie, żartuję. Gdyby, ktoś, gdyby jakiś słuchał ich marketingowiec, to tak, może plany poza pracą masz różnych, Chcesz się czymś podzielić? już podróżował czy coś? Nie, ale wiesz prostu, co, tak szczerze to chciałbym, chciałbym, moim marzeniem jest mieć własny, własny kąt do mieszkania i tak Właśnie z dziewczyną kombinujemy, Szukasz, kombinujemy, żeby sobie coś takiego, jakieś gniazdko uwić takie na, na własność. Uh -huh. Ale zobaczyłem, to też tak wiesz. Tam trzeba rozmawiać z bankami, cześć banki, robi stenda. Okay. To jest stałe? To jest stałe, to będzie stałe, stałe, to jest stałe. Oni tak, bardzo bo kwitek, jaki to, jest masz stałe? to jest stałe, to jest stałe, to jest stałe. To jest sta... Tak, oczywiście. No i więc teraz z tym rozmawiam z różnymi bankami, czy. Czy się zgodzą? <laughs> jak mnie słuchają banki, to jest... się. zgódźcie się. Bardzo ciekawe rozmowy. No, e... no nie, to takie jest takie z prywatne rzeczy. No, tak chciałbym tak, fajnie tak. było mieć taki dom, gdzie jak zrobię tam dziurę w ścianie, żeby powiesić obrazek, to nie muszę się nikogo pytać. Wiesz, no takie jasne. fajne rzeczy. No, fajne, że to jest tak gwoździ zajebiste. Nie, tak, bez, bez, my bez z lubimy, że... lubimy urządzać jakieś rzeczy, lubimy gdzieś tam coś takiego wymyślić sobie, coś fajnego zrobić. To jest, tak jest tak w wynajmowanym mieszkaniu teraz wynajmujemy, to tak a no, no tutaj no, musimy wysłać zapytanie, tak. czy możemy tu przybić gwoździka. Tak, albo szkoda inwestować nawet w coś tak, tam. Tak. Tak. Więc, co e, to jest taki plan, takie marzenie, które chciałbym jakoś, tak myślę na tym. No. A z, z zakresów stand-upowo-komediowych to ma, masz jakieś Jakieś takie plany różne, jak, jak w ogóle widzisz siebie za, za parę lat. Długie włosy. Masz... E, przystojny. Wiesz co? Myślę na tym sporo. E, jeśli chodzi o stand-up. No to tak, e, jeśli chodzi o stand-up, no to zamierzam e, od Stycznia jeździć z, z godziną taką, która się będzie nazywała prawdopodobnie RESET po prostu. Mhm. I to będzie pół tego e, pół godziny, około pół godziny tego programu, który te, te przeglądy wygrywał. A o drugie pół to będzie to, co teraz pracuję na tym, to, co mm -hmm. teraz gdzieś tam powstaje. Przy okazji e, właśnie się plakat tworzy. E, w sensie miałem zdjęcie sobie robiłem, takie, z którego będzie plakat. E, I stronę, mam stronę, która się kończy robić. Tak, tak, e, myślę, tak bo na jednym przeglądzie tak. nagrodą był, była strona od aha, takiej aha. firmy, więc e, zajerałem się po prostu bardzo. Bo mi zrobili stronę, wiesz jakby jako nagrodę za jeden przegląd. To nie będzie czasami pierwsza strona solo stand-upera, tak? Nie, nie, nie ja już Kacper, ruciński mi bo... no wiadomo, tak. Kacper... Nie wiem, czy nie, teraz no Kacper, ma. Kacper ja i Abelard pewnie mają. Abelard ale... nie ma strony. Nie ma? Aha. No Abelard ma chyba tylko Facebooka. W a, tak. Ach, ale też nie wiem. Widziałem, widziałem kiedyś Kacpra stronę. Widziałem, że on miał. Ale postanowiłem, że to jest fajna rzecz. Tym bardziej, że dostałem ją w gratisie. Więc... <laughs> no tak. No, więc myślę, że będzie ciekawa. Mam nadzieję, że w grudniu ją powiesimy, bo ją na razie, wiesz, mam tak ukrytą, bo jeszcze trzeba tam wsadzić, nie wiem, content tak zwany. Mhm. Masz cały czas tak, że stand-up jest dla ciebie tym najwyższym priorytetem, na tym chcesz się skupić, czy, czy niekoniecznie widzisz siebie, że będziesz dalej później. W Mi się wydaje, że to jest główna grał, rzecz. Czy coś tam. Mi się wydaje, że to jest główna rzecz. Mhm. Stand-up u mnie. Tak. tak. Bar bardziej niż impro, jednak trochę. Uf, kurczę, wiesz, bardziej na przykład. Y no nie wiem, teraz też sporo gramy impro yy, i to jest tak, że no to jest, jest to lżejsze do robienia, chociaż się wydaje, że to jest trudniejsze. Yy, yy, jest taka przyjemność właśnie z bycia w grupie. Chciałbym robić, to co chciałbym robić, to to bardziej skupić się na takim yy, bardziej realistycznym graniu w impro. Aha. To jest to, co próbujemy robić, czasami jednak na występach wychodzą oczywiście Hofe, Sinko, Bzdury, takie wiesz, takie coś tam jesteśmy ptakami. Hej, tak, tak. Ludzie nas trochę z tym kojarzą, z takimi właśnie wariatami, którzy robią dziwne rzeczy na scenie. Uh -huh. No i to jest spoko, ale też mamy. Wszyscy czujemy taką potrzebę, przynajmniej większość z nas w Howfestnicy, że chcemy robić takie rzeczy, które są bardziej. przynajmniej zaczynają się bardziej realistycznie, uh -huh. a nie od razu przenosi się w, w, w Tak. Chyba za tym tęsknimy, zakończyć taką prawdą w tych Aha. scenach, e, które nam bardziej wychodzą na próbach, a potem na, na scenie coś się dzieje, że jednak obecność widowni... Jeszcze się uczymy obecności widowni, żeby mhm. grać spokojniej, żeby grać spokojniej, tak. żeby się uspokoić, żeby nie lecieć, żeby nie pędzić za, że, za żeby śmiechem. Nie w śmiech, tak, ubrali, Żeby się tak. uwolnić od tego, że nie ma śmiechu, mhm. e, żeby się tego nie bać. Pomimo tego, że jesteśmy w miarę doświadczeni wszyscy, to jeszcze czasami to wchodzi. E, a stand-up... Chciałbym robić taki stand-up, który... Jest czymś takim fajnym, bardzo takim. Dlatego chciałbym bardzo grać w teatrach. Aha. Takim. Bardzo chciałbym grać w Dla, teatrach. Dlaczego? Dlatego, że tam jest inna atmosfera, inny odbiór, tak? tak, tak. Jakby, jeżeli, jeżeli będzie alkohol. Jeżeli będzie alkohol, że można, wiesz. E, e, no tak jak było, wiesz, podoba mi się teatr Apollo nie? W, w Londynie. Tam po, tak, po prostu masz skupu, ogromny tak, bar. Tak, tam mógłbym grać, nie? Tam mógłbym grać. <laughs> nie, chodzi o to, że to nie jest tak, że nie, nie, nie może być piwa na występach, jasne, bo coś jasne. tam. Nawet ludzie, jeżeli ludziom potrzebne jest to, żeby się napić piwa, żeby się wyluzować, no to okej, okay, to dla mnie to nie jest problem. Mi to ułatwi w pewnym sensie. Jak to nie będzie osiem piw, to mi to ułatwi. Mhm. Jeżeli oni się, sobie walną browarkę, ale mogą potem usiąść w takim ustawieniu teatralnym. Bardziej chodzi mi o ustawienie. Tak, tak. No, no, e, okay. Żeby nie był też tak? bar, no. który jest w środku, też w porządku, ja nie jestem jakimś tam absurdakiem, który nie, nie, nie będę tu występował bez bar. Już grałem naprawdę w tak dziwnych miejscach, że po prostu grałem praktycznie na barze kiedyś, więc to jest różne mm. rzeczy się robiło. Ale tak naprawdę, że, co mu chciał robić? Jaki, jakiś ludź przychodzi na występ, on dostaje pewną paczkę nie i cała ta atmosfera, nie, że wchodzisz do, i masz foyer i ściągasz kurtki. Jak ja bo chodziłem na stand-upy właśnie w Londynie, no to właśnie to było coś takiego, nie, że idę na stand-up, że ja ściągam kurtkę, wieszam w szatni kurtkę w teatrze. Siadam i zaraz będzie jakiś jeden tym gadał. To jest wydarzenie. I to jest taki. Trochę, to jest tak, taki... Na to i... tak, a nie, że idziemy, siedzimy w kurtkach w ogóle przy stolikach i wiesz, tam lubię to, w porządku, ale docelowo coś, co mnie właśnie mega jara, to są, to nie musi być 4000 ludzi, to nie musi być 1000 ludzi, to może być 200, 300 osób. Mhm. Chodzi, bo, bo myślę, że tak 100 osób to jeszcze jest klub, nie? Tak, to jeszcze tak. jest klubowa atmosfera ale 200-300 osób to są już takie fajne sale, gdzie można naprawdę taki, taką atmosferę osiągnąć. Mhm. Czy planujesz coś takiego, chciałbyś tak... Chciałbym, chciałbym taki występ wygrać po prostu i chciałbym, żeby... To, co ja chcę stworzyć, to jest właśnie jednak taka atmosfera teatralna niż klubowa. Mhm. Ale chodzi też o treść, że chcesz jakoś bardzo tym ludziom coś przekazać, nie, coś ważnego, czy po prostu chodzi o atmosferę, Chodzi bardziej żeby... o atmosferę i energię, jaka tam powstaje, mm -hmm. niż, niż o, o tekst, tak naprawdę. Tak, tak. Ale mówię o tym, co mi, co mi pomaga jako osobie, która po prostu też chce mieć z tego przyjemność. Wiesz, mm -hmm. jakby, u, Chodzi o takie ułatwienia, które są. Da się je uzyskać. To nie są, że tak. one są nieosiągalne, bo coś tam, nie? Jasne. Wiadomo, że zawsze można pójść do jakiejś restauracji. Ja mogę u Was wystąpić w restauracji. No ja średnio lubię grać w restauracjach. Zdarzało się grać w restauracjach, i ja coś mówię, i wiesz, i w pierwszym rzędzie pani przychodzi z dwoma ogromnymi tacami i kładzie ogromne pizzę, wiesz, to jakby spoko, śmieszna sytuacja, ale właśnie to, co mówiłem przez 5 minut, zostało zrzucone z mostu, nie? Nieważne Trzeba, to jest, tak. bo nagle a, zapomnijmy chwilę, pogadajmy tu o tej pani, albo co pani robi, albo po prostu pani odwróci uwagę. I to jest mhm. takie okej okay, w porządku. jeśli chodzi o takie doświadczenie, to już miałem na tyle, że już nie muszę ich mieć po prostu. No. Tak, tak, nie zależy ci na tym. Tak, jasne, no tak, że dla rozwoju one mi są potrzebne. A, a tak ogólnie w twojej komedii, w twoich występach Karol jest, to, towarzyszy ci jakiś, jakaś misja, masz jakieś przesłanie, które chciałbyś przekazać, czy coś, czy nie, czy chodzi bardziej o to, żeby to było zabawne. I... To, to jest chyba, każdy artysta ma coś do przekazania. Tak myślisz? E tak myślę, w sensie takim, nawet jeżeli e ktoś, nie wiem, nie mówi jak Bill Hicks, nie? nie jest Billem Hicksem, ja nie jestem Billem Hicksem, Bill Hicks mówi bardzo bezpośrednio, nie? Tak. To jest to, co mówię, nie? Jesteście tacy, to jest wam robione, tak. zauważcie to, i to jest śmieszne, jak on to mówi, nie? No ja tak bym nie potrafił. Ja, ja, jakby grałem na wielu klawiszach przez jakiś czas, żeby trafić, który klawisz tam rezonuje ze mną. Aha. Nie wiem, który klawisz ze mną rezonuje, i, i wiem, że jak przestanę walić, to będzie cisza. Wiem, <laughs> wiem gdzie, gdzie muszę być ze sobą na scenie, żeby to było w mojej energii, jakby. Aha. No, nie wiem, no mówię o tym, o tym w tym resecie. Mówię trochę tam o tym, jakbym chciał, że chciałbym zresetować wszechświat, ale ja nie wiem, czy to jest jakieś wielkie. Po prostu to jest zaproszenie bardziej do tego, nie? Niż, tak, niż, tak, tak. e, niż jakieś, mówię, Jasne. zróbcie to, nie? Nie jest coś, co tam doczepiasz na siłę, że o, a teraz was, zostawię was z taką myślą. Zostawię was z po... taką myślą. Raczej i... nawet nie użyłbym takiej. Po... No do się, na że nie. bardziej, wiesz, ono, na koniec już e, tak, na, tak, nawet tego to jest nie rodzinę. lubię. Chyba, że um, ktoś drugi czeka za tobą i o, już kończy, dobra. Teraz ona kończy, no chyba już. tak, no, no chyba, że masz dać komuś tak, znak, tak, że, ale tak, to że... nie jest powód, żeby tak, tak. kończyć morałem. Nie? Ale wydaje mi się, że każdy artysta ma coś do przekazania. Mm -hmm. Jakby nawet to nie jest wypowiedziane, wiesz, gdzieś tam jakąś swoją... Okay, tak. y, nawet jak, y, no nie wiem, Stan Stanhope, y, no masz coś do przekazania, nie, nie wiem. No. Zależy no, ma... co myślisz o tym, co to jest przekaz. Jakby tak. dla kogoś może być y, żart o żabach. Jak, jak, powiedzmy, że ja zrobię ża żaba, który powiedzmy jest super śmieszny i tam nie ma nic o tym, że nie wiem nie krzywdź bliźniego, nie? Uh -huh. jeżeli, coś, jeżeli ten żart będzie jakoś tak ułożony, że ta osoba pomyśli o tym w ten sposób, że nie wiem, może, że myślenie o kimś źle nie jest fajne, nie? Może, może zastanowię się nad sobą, tak. ale ja nie mówię tego hej, żabo, nie myśl o drugiej żabie źle, bo wtedy będzie ci źle, żabo. Nie ma takich tanich ptych. Tak. Raczej po prostu jest żart, a jeżeli ktoś wyniesie coś, co dla siebie uważa, że, że jest dla niego dobre, to jest chyba takie najfajniej, że ktoś znajdzie w czymś coś dla siebie, uh -huh. nie? Tak. To jest takie chyba najczystsze działanie artysty na, na, na człowieka drugiego. Tak, Nie, mi, mi właśnie może, ja pytam bardziej o, o intencje, tak, bo niektórzy mam wrażenie, że może piszą albo występują z takim założeniem, że chcą powiedzieć to, czy tamto. czy nie, nie piszesz czasami żartów na zasadzie, że oh, chciałbym poruszyć problem, dotyczy, jakiś taki ogólny bardziej dotyczący tam, nie wiem, rasizmu chociażby. Nie, I nie, piszesz tak. coś tam, nie, nie. Potra nie potrafię. Raczej myślę o, o, tym, o tym, o czym chciałbym teraz mówić. I mi to przychodzi samo, nie mam jakiś Bo mam żarty o basenie i żarty o faunie i florze i to nie było tak, że napisałem teraz coś o faunie i florze. Nie po prostu mi przychodzą jakieś pomysły, które po prostu potem testuję, czy są śmieszne. Jak są śmieszne, ja się z nimi dobrze czuję, to znaczy, że to mam mówić, po prostu. A może powiedzieć, nagrałeś to jeszcze? Nagrałeś to? Jeszcze raz jakieś inaczej? Ale w innej wersji? W innej wersji. Gaweł nagrałeś to? Ale nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałeś to? Mogę jako kaczer powiedzieć. Możesz. Tako jeszcze nie umiem mówić, tak, ja tylko umiem dźwięk kaczora Może to puszczę na początku. Tak, tak, co? tak, bo umiem, umiem właśnie robić dźwięk kaczora, ale wiem, że się da mówić w ten sposób, bo jest, nie wiem, Boberek, aktor, ten dźwiękowy ty, ty. Jest mój kolega z podstawówki, który mówił w ten sposób, ty. już normalnie mówił mhm. I ja mówię, ja kiedyś się nauczę, nie? Ja się kiedyś nauczę mówić jak kaczor Na razie bym tylko robić właśnie 20 lat. Nie dalej nie, nie, nie, tak. nie, nie ma słów tam. Nie, no, twój kolega z, pod, z podstawówki tak, tak wtedy, on, on umiał tak w podstawówce mówić. Wtedy na naślad, tak. On mówił po prostu po polsku, mówił tak tym akcentem. No dobra. No chcesz, to dzięki za zaproszenie. Dodać tak jest. Co chciałem dodać? Mm. To jest, Kochajcie to... się, ludzie. <laughs> Szanujmy się. No, co? tak. To bądźcie mili. Nie, ja nie mam żadnych przekazów nie, w stand-upie, ale w podcastach mam, mam tutaj listę. nie? Nie, To jest głupie pytanie, no. ale zawsze daje to możliwe. Że ja no wiem, to nie wiem. Może, to może coś, to na coś, coś jeszcze, jeszcze no. od siebie tam No Nie wiem, no jeżeli to będą słuchali ludzie, no to po prostu naprawdę zastanówcie się nad sobą. Yy, nie, no chodźcie, chodźcie na żywą rozrywkę. No przecież to jest... Yy, ty mówicie, buty, nie mówię, żeby, ja, ja nie do mówię, że chodźcie do na, na mój stand-up czy na stand-up. W ogóle chodźcie do ludzi, wyjdźcie, wiesz... Jak, jak zamulasz, na, to może dlatego, że właśnie siedzisz przed kąpem, nie i że siedzisz na chacie, nie? jakby ja się tego nauczyłem na sobie i o wiele bardziej teraz lubię wyjść do ludzi i gdzieś tam porobić głupoty nawet, niż coś tam. Oczywiście mam dni YouTube proponowane, daruję ci te dni. E, następny filmik. I czy, mam swoje seriale, to nie jest tak, że jestem, jakim, że się wywyższam. Mam swoje seriale, oglądam, śledzę. Także rozumiem to, ale też, kurczę, fajnie wyjść, jeżeli to będzie stand-up, to też fajnie, nie? Mhm. Wbijajcie na stand-upy różnych osób, patrzcie jak tego się robi dużo i jest fajnie różnorodnie. E, no i kurde, no... Geet. Jaram się, nie? Nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałem, Nagrałem. to? Nagrałem. Nagrałeś to wszystko, a tam komputer nie działa w ogóle. Idzie taki, kurczę, USG, nieskończoności w ogóle. Dzięki Karol, dziękuję Dzięki bardzo. gaweł.